I, i gada, bo to wiesz, sobota wieczór mhm. no a w czasach covidowych to ciężko stoczynizację ale... połowa, połowa pijana no dobra. także. no dobra, ale powiedz mi chyba, chyba już się skończył covid, z tego co widzę przynajmniej po slajgo znaczy, my to nas to wszystkich, kurwa, zaszczepieli, no pewnie dużą większość na Johnson Johnsonem, nie? A to tam jest prawidłowo, że do dwóch tygodni dopiero trzeba jeszcze czekać, aż będzie super, hiper, mega działać niby, nie? To, to, i, to i tak podajesz troszkę inną y, wartość, bo ja wczoraj rozmawiałem z gościem, który był znowu, y, tylko że on był y, szczepiony, poczekaj. Astrom, czyli szczepień, to im ponoć powiedzieli, że dopiero 4 do 6 tygodni i dopiero wtedy będą mieli jakąś odporność. No ale przecież 10, czyli 5 dni temu wszystko otwarli w Irlandii. No tak, no to wiesz, tylko że mam tutaj wewnętrzne ustalenia na hostelu, nie? bo tutaj dużo, dużo mam ludzi starszych i, i dosyć ostrożnie podchodzę do wszystkiego. Nie? Wiesz, to, to, to jest dosyć śmieszne, bo ja bym idę z pokoju do, do tam do ubikacji czy coś, to mam trzy kroki, to, to, to wyjebany, nie? Ale wychodzę z hostelu, no to ubieram maseczkę, żeby z przez hostel, i wychodzę na, dwor, na dworze, na dworze ściągam maseczkę, nie? To, to, jest, tak, to jest... Tak, jest takie wiesz, takie ustawienie. No to jest w ogóle jakieś popieprzone, trzeba przyznać. To, to, to szkoda się w ogóle w to bawić. Idziesz nie? do sklepu, pod sklepem, pod sklepem ubierasz maseczkę, wychodzi ze sklepu, odaszczągasz, nie? Bo to praktycznie 90% ludzi widzę robi tak samo, nie? to Mało kto już teraz chodzi cały czas na maseczce, nie? To są takie pojedyncze osoby, kurwa, w tłumie. No tak i przy okazji te osoby często trzymają tę maseczkę w kieszeni razem z pieniędzmi. Tak, to, to... ja nawet Cześć. swoją co tydzień. Znaczy teraz już się dorobiłem trzech. Już się dorobiłem czek, maseczek, bo... <grych> co to, ten czas. Dorobił się czek, maseczek. No to wiesz, ja to ubieram i mówię, tylko wchodzę ze sklepu to, żeby przejść przez hostel i później żeby mnie źle nie wyrzucili. <grych> Najlepszy w ogóle ja mam sklep o siebie, tam taki mały sparsz. My to nie jest spara, coś takiego, nie? I tam, w tym, tym sparze maseczki są obowiązkowe od miesiąca czasu. Dopiero od miesiąca? Wcześniej było tylko, wcześniej było tylko wiesz, e, jako sugestia, nie? To było tak, że połowa wchodziła w maseczkę, połowa bez maseczek, nie? No gdzieś miesiąc temu zaczęli się przyczepiać, żeby ubierać maseczki. No to, to mam najbliższy sklep, mam go tam wiesz, 300 metrów od siebie nie, no 200 metrów od, od hostelu, no to jak potrzebuję coś kupić wieczorem, czy coś, to tam to się zajrzę, nie? No tak. Pięk miesiąc temu przeszli na obowiązkowe. Ja muszę przyznać, że tutaj... To się mi rozjebało, wiesz, ten timing. Absolutnie się nic nie trzyma kupy w tym wszystkim, muszę przyznać. A to się od początku nie trzymało kupy. Wiesz co... Każdy... To... Mm -hmm. Każdy mówi co innego. Ale że Każdy przywalczy. mówi co innego. I zasada była... Moja kulpa, bo tu mam blisko mikrofonu. Co o, poprawi mikrofon. Mikrofon mam co prawda w chwili obecnej półtora metra od ciebie. Ale z kurwy ściąga jak pojebany. Nie, nie, nie, nie da radę. No to, to jest do wyciszenia. Ja musiałem przyciszyć ciebie o 6 dB, bo byłeś tak głośno w stosunku do mnie. No ale nie gadajmy o technikaliach. A powiedz mi w ogóle widzisz jakieś zmiany w życiu kurde Dublina po tym yy, 10 maja teraz? Mówię 10 nie bym mieli znieść. Um, 10 kiedy wypadał? We wtorek. No, tak, 10 Nie, był Poniedziałek. W, czekaj, już ci powiem 10 był we, poniedziałek, w. poniedziałek. Tak? Tak. Mam był kalendarz tutaj. No. U nas to jakoś tak, mm. muszę, muszę przyznać, że u nas jakoś to tak y, w miarę potwierali. Ja się nawet dzisiaj zachwycałem, jak poszedłem trochę na miasto, że kurczę, ludzie, ludzi, ludzi tyle, biznesy potwierane, to że miasto zaczyna żyć z powrotem. A to nie powiem ci, bo nie byłem akurat tym tygodniu w centrum. E, bo dziesiątego byłem tylko, e, byłem tylko w drugiej części miasta odebrać kasę i i zakupy zrobić, a 11 poszedłem e, kupić szlugi z przemytu <głos> i wracając trafiłem na manifestację, zresztą wróciłem ten wideo, nie? Okay. Któż z tak sobie, tak sobie wracam, patrzę, to kur... No wracam sobie, od, o, kupiłem szługi tanie z przemytu. To, to chyba też to są barobione robione, nie no, ale... 6 euro za paczkę, a nie 12, nie no. Mhm. Mm Powiedzmy, jest różnica, nie? No tak. No i wracam i patrzę. A to było tylko tak. To było jeszcze tak, że stałem 10 godzina, patrzy, kurde, mi się. Raj spałem. No to nie wyspany poszedł razu do szugi kupić. Wracam z tego i patrzę a tam.. tam po mnie szedłem koło Forkors. Jak byłeś do mnie, to kazać być Tam no jest. Pro... tam jest gloasa, A kto protestował tam? I tam jest sąd. Ja patrzę, a tam pod wejściem do sądu stała tam grupka z 30 osób. Patrzę. Jeden, i, i jeszcze tak z dwóch radziarzy po drugiej stronie ulicy, i tam koło sądu jeszcze kolejnych czterech. To patrzę. Kurwa, inicjatywa społeczna, trzeba się przyłączyć. Nie wiem o co chodzi, ale się przyłączał, nie? Mhm. Tyle co podeszłem, to gościu mówi, że i gości tam i się kuczy, że mówi tutaj jest prawo takie i takie, że obywatel może kogoś zaresztować, jeśli coś robi źle. nie A było coś takiego, było no. I tutaj nie wiedziałem jeszcze o co chodzi, nie i w końcu puścili gościa i siedem i siedem z ludzi jako, jako reprezentatywę wszystkich. Puścili ich do sądu. I tam sprawa szła... nie nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, co to słabo, bo oni później wyszli, pół godziny później i, i gościu pół godziny gadał o tym. Generalnie chodzi o to, że... że gościu walczy, walczy z niesprawiedliwością rządu i sądów, a oni go strasznie chcą za to, że ja tak powiem, dojebać, nie? I to kombinacje robią ostre. Ty, a słyszałeś w ogóle o tym gościu, co mu ostatnio zabrali dziecko? <śmiech> Na... Na podstawie, um, czekaj, jak się nazywał ten paragraf 12, czy kurczę, zapomniałem, y, section 12 z 1991 roku, gość poszedł w ogóle z dzieckiem na mszy. tam garda przyszła, Irlandczyk, garda przyszła i kazali się ludziom rozejść, po czym y, gość w ogóle ten... Y, a, Zaczął nagrywać sytuacji, zaczął tam żądać od tych karciarzy, żeby się wiesz, wylegitymowali, i w ogóle cała ta jazda. No i skończyło się na tym, że wiesz, oni się niby tam rozeszli i o trzeciej w nocy gościowi wpadli na chatę i zabrali mu dziecko jego tamten, chyba też na jakieś przesłuchanie wziąć i ten i żebyśmy się ci gardziarze tak twarzą, wiesz, normalnie powiedzieli, że jestem dumny z tego, co robię, ten gardziarz powiedział, nie? No i ja zacząłem się zastanawiać, co to jest ten section 12 i się okazuje, nie tucz mi się tam proszę, nie wiem, co to za jakieś sapanie tam no bardzo, bardzo. Muszę zobaczyć, okay. ale mogę cię skręcić troszkę. O, tu cię ben, tutaj będę, tutaj będę. Skręcić. Skręcić. No. Yy, a możesz tak teraz coś mówić? Tak z ciekawości? Bo ja ja mogę skrę... mogę. Dobra, będę skręcał sobie na tym i ten, to ci ustawiłem tak na 80%. Ym, no, w każdym razie y, okazało się, że garda ma takie uprawnienia, że każdy garciarz o każdej porze dnia i nocy może wejść do każdego domu, nawet z użyciem siły i zabrać dziecko, po czym może je przekazać do najbliższego jakiegoś tam ośrodka zdrowia czy czegoś, gdzie się nim zaopiekują, i może to zrobić pod jakby pretekstem tego, że według niego, według jego cech, według jego oceny jesteś zagrożeniem. Nie twoje... zajmujesz się nim odpowiednio. Tak, według, twojego, według jego opinii to dziecko jest, zdrowie lub życie dziecka jest zarażone, nagro, za, zagrożone przez nieodpowiedzialne zachowanie rodzica. No, bank. Powiedz mi od razu, bo to ja wyczuwam spisek. Czym się gościu naraził, kurwa, władzy? No tym, że w czasie trwania, w czasie trwania um, mszy, jak garda tam wpadła, to on zaczął tam kozaczyć, że y, zaczął żądać, żeby wyszli i z imienia i nazwiska i chciał, żeby się przedstawili, y, no bo wiadomo, wszyscy tam w maskach, a, go, a goś zaczął sobie, wiesz, to filmować i zaczął robić grandę. Ja to chyba wrzucałem gdzieś tutaj na grupkę. No to to właśnie... To właśnie podobna sytuacja, jak, jak ten gość z tym gada, on mówi, że on ma problemy z władzą od 2015 roku. Już siedział, już go kurwa, po, już go kurwa pobili w drodze do sądu. I w ogóle ta sprawa co była, to była, w której sądził sędzie, który był świadkiem przeciwko sędziemu. Okej. Okay. I w ogóle mu nie powiedzieli nawet, w ogóle mu nie powiedzieli nawet, gdzie jest ta sprawa i kiedy ją, jemu się udało wyniuchać, że jest teraz i, i tego dnia, go nie potem nie chce go opuścić. Mhm. Dlatego, dlatego wiesz, happening. I gościu jest jakiś tam, w ogóle założył w końcu organizację jakąś tam, walki przeciwko yy, bezprawnemu rządowi i tak dalej. Nie pamiętam nazwy, tylko musiałbym sprawdzić, bo to jest niesamowite W ogóle napisał książkę, w napisał książkę o korupcji, o korupcji, o korupcji w najwyższych e, stopniach władzy, gdzie w ogóle wy, na koniec wymieścił listę skorumpowanych sędziów. Także gościa mówi, ja to jeszcze, ja to jeszcze nic, ale to nawet e, moje, moje, przyczepiali się do mojej rodziny, do mojej córki, do mojego syna, najeżdżali, straszyli. To jest to. To, to, to mniej więcej to, to, to... ja to, to, to, to wrzuciłem te dwa. To chyba. filmiki, co rzuciłem wtedy poniedziałek, to mniej więcej jest większość tego, co on odpowiedział, bo tam może dwie minuty mi minęły, co nie nagrywałem, ale jeszcze to, co, co, to co on mówi właśnie, że są całą tą historię. To, to są sprawy, które się ciągną latami. I on w chwili obecnej generalnie stara się pomóc wszystkim, bo sam, sam już tyle. Te... A to ta sprawa z tym sędzią, nie, to było coś takiego, że sędzia, nie, nie wiem co mu dokładnie ten sędzia zrobił, ale on na, po, na podstawie citizen arest wziął tego sędzie, za, sędzie za, za łapy i doprowadził do policji jako areszt A oni go wyśmiali i i na tym się miała sprawa skończyć, ale on, on się nie poddał i, i i się ze sprawą dalej, nie. No, no, tak nie, bo to jest... no, nie spoko w tym wypadku bolała, idziele. I może może śpiący za za bardzo bo bo wczoraj to... to. 14 godzin przespałem. Czter... A tak to do 20 dni. 14 godzin spałeś po szczepionce? To straszne jest opóźnienie. Ja nie wiem czy z takiego. No opóźnienie. tak dłużej mi czy... się spało, powiem ci. bo. Czy, czy my sobie tak wchodzimy? Nie, no w ja czymś dobrze. No dobra, tylko. Ja mam wrażenie, że, że albo sobie wchodzimy w słowo, albo ja kończę i mija bardzo długo, zanim ty zaczniesz mówić. Nie no, bez przesady. No, dobra, a powiedz mi, po, po samej szczepionce to jak wyglądało? Byłeś też jakiś taki yy, rozbity po paru godzinach i, i poszedłeś spać na te kilkanaście godzin? Bo pytam dlatego, że cioteczka nasza tutaj, niektórzy ją znają na grupie, to ona była na szczepieniu ostatnio na pierwszej dawce jak się nazywa ta szczepionka pierwszej dawce Moderny, bo miała być szczepiona AstraZeneca, ale nie koślamy do mikrofonu to ona ogólnie miała być szczepiona astro i w ostatniej chwili zmienili na moderne i przy tej Modernie był, przyjechała do nas, posiedziała i w ogóle wszystko pięknie, ładnie, po czym tak po paru godzinach mówi, że się robi senna, pojechała do domu i też pyknęła chyba z kilkanaście godzin snu. Jeszcze było jej zimno, strasznie jakieś dreszcze, takie rzeczy. Ano powiem Ci, też, też mnie trochę tam To było tak, że jeszcze... Po, po pierwsze się nie wyspałem, bo to kurde człowieka rano, rano obudzili. Ja tam spałem, może 3 godziny wtedy z nocy, bo ja to nocny człowiek jestem. A jak mam rano wstać, to nie jest łatwa, łatwa sprawa. A jak się poobudziłem, jak zostałem przy, przy, przy, przy książce o czwartej obudziłem się o 6. Tak do siódmej to już stwierdziłem, że mali się tam jeszcze piłkę nie wiem o dokładnie, to już, już nie ma sensu i spać. O 9 wpadli, powiadomili mnie, że o 10.30 podrzucą nas do tam, Gdzieś tam szczepienie? No to jeszcze się godzinę przespałem do 10. <laughs> I w sumie, no tak, po szczepieniu e, 15 minut, e, bo tam 15 minut musi zostać na miejscu, jakbyś nagrzezał, albo coś takiego, nie? No, na no, wstrząs ten cały na filaktyczny. No, szczerze powiedziawszy, kurde, tak przez godzinę czy dwie po szczepieniu, to taki byłem, byłem trochę półprzytomny, powiem szczerze, nie? Przynajmniej tak. W jak do kacz, powiedzmy, nie? No dobra, a... a jeszcze... czy, czy miałeś jakieś takie odczucia, że może, może być coś źle, czy raczej tylko tak na spokojnie? No, tak, ja na spokojnie, no to... Było, nie było, to ból ręki, to już po, po, bólu, po bólu kolana, które doświadczyłem z własnej winy wcześniej, to, to mnie już nie ruszało, nie? <gry> Może perspektywa mi się zmieniła. E, tak, do, tak doszedłem na chatę. Pod wieczór odespałem nockę tam 2 godziny. I poszedłem spać kurde tam o trzeciej czy 4 rano. Tak standardowo mm. i dla mnie. No i stałem kurde... O szóstej wieczorem. Okej. Okay. Przebudziłem się o 12, to tak bym normalnie wstał. Przebudziłem się. Zapaliłem śluga, ale jeszcze czułem się... Zapaliłem ślugo, przy... przeczytałem, przeczytałem rozdział książki, to, to te dwie rzeczy mnie są wspólne. Mam miejsce na parapecie, gdzie mam Kindla i, i czytam jak palę. <grym> tak, i palę. Taki gdzieś nawyk wyrobiłem w zeszłych latach. I generalnie... I tak dalej się czułem słaby i się położyłem i i kol kilka go kolejnych godzin przyspałem, nie? Wczoraj, wczoraj też, powiem szczerze, żeby wczoraj, wczoraj, czy dzisiaj, no ostatniej nocy też powiem szczerze, że te, też mi też miałem taki stan podgoręczkowy, tak mi się zimno w pewnym zrobiło i ten. Także I... jest coś w tym, nie? No to pewnie... No... Jak, jak bardzo, to pewnie zależy od osoby, nie? No tak, cioteczka, cioteczka jeszcze. Bo jednak mów... No mów, mów. Proszę. No, muszę powiedzieć, że trochę, trochę mi tam było, nie? No. Mm. Bo powiem ci, że cioteczka to opisała do tej, do, aż do tego stopnia, że ona jak yy, była po tym, po tym całym szczepieniu i się zrobiła scenna, no to pojechała do domu i tak już ku przestrodze powiedziałem, żeby może nic nie gotowała dzisiaj żeby tam, wiesz, nie było, że zasłabnie czy coś. No i faktycznie nie gotowała, poszła tylko po jakiś paracetamolik do sklepu i mówi, że przyszła i się położyła, to musiała grzanie w domu włączyć i pod kocem, kołdrami w ogóle, bo całą noc ją telepało. Nawet kominek uruchomiła, nie? To by to ładnie musiało czesnąć. Czyli w jakiś sposób organizm zaczął działać z tą szczepionką, prawda? No właśnie, ja mówię, że to to też zobaczyłem, że było w pewnym momencie zimno. Tak, właśnie coś tam podgorączkowy, gdzie jeszcze, jeszcze nie rozpalony, ale już, już już ci zimno już trochę tak się nie tego czujesz, nie? No, a kumpel ten mój, który przeszedł COVID-a ostatnio, ten nasz w zasadzie kumpel, który przeszedł ostatnio covid to też opowiadał taką, bo on, bo on trafił w ogóle tutaj do szpitala i w tym szpitalu całym za pierwszym razem jak był na covidzie to był pod tlenem i w ogóle tam na jakichś lekach tyle tylko że w tym szpitalu to jak był za pierwszym razem no to mówi nie miał jakichś wielkich pro problemów z oddychaniem ale za drugim razem jak trafił do szpitala to już nie miał COVID-a tylko miał zapalenie płuc i na tym zapaleniu płuc yy, to mówi że faktycznie Yy, miał taki okres, że się zastanawiał, czy z tego wyjdzie, bo, bo mówi, że ciężko, ciężko z oddychaniem było. Na szczęście był na lekach tam ze szpitala i pod aparaturą cały czas. Także powiem Ci, że grubo, nie? A gość jest... Gość jest yy... Gość jest mocny, gość ma zajebistą kondycję, nie pali, nie pije, kurczę, chodzi tutaj na tego naszego Ben Benbulbena, a Ben Benbulben to nie jest pagórek, zresztą nawet zaraz sprawdzę ile to ma metrów, to on po prostu sobie na niego wychodzi jak po, kurczę, wiesz, po chleb do sklepu, nie? A jednak dało mu radę do tego stopnia, że jak sobie z nim ostatnio poszedłem na miasto, kiedy to, to 13, to szliśmy po prostym jakimś tam takim wiesz, kawałku chodnika normalnym krokiem i gadaliśmy i on się potrafił zasapać przy tym. To, to naprawdę widać, że się odbiło mu na płucach. No bo z tego co pamiętam, to najbardziej właśnie nie jest sam COVID, tylko choroby, które, które, które zwiększa moc, nie? O, w ogóle... nie patrzeć. W ogóle wczoraj katałem też. To ze... zapalenie płuc, czy. Mhm. No mów, mów, mów, chyba naprawdę masz lekkie opóźnienie u siebie, bo. To, to nie wiem, właśnie jest jakieś opóźnienie i mówili chłopaki właśnie, że na Telegramie ostatnio jakieś opóźnienie jest. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest za dużo ludzi, czy co. Będę musiał do Skype'a powrócić, bo się Telegram nie będzie nadawał do nadawania. To, to już w ogóle będzie dramat no, bo faktycznie jest jakieś opóźnienie jakieś takie dziwne w każdym razie gadałem wczoraj ze znajomą i ta znajoma mówiła o tym, że nikt nie mówi o tym, że na koprzykowidzie można zejść na jakiś tam zakrzep tylko wszyscy mówią o tym, że zakrzep można mieć poszczepiące astry a ostatnio jakaś 50 chyba trzyletnia kobieta gdzieś tutaj w okolicy padła właśnie na zakrzep po covidowy. Nawet bez szczepienia. Także wszystko popieprzone trochę, nie? No w rzeczy samej, rzeczy samej. To zakrzepy właśnie widziałem przy Pfizerze chyba są, były najbardziej widoczne, że pamiętam, nie? Co Pfizer? Teraz mamy, kurde ile, 4 czy 5 szczepionek? No. Jeśli chodzi o zakrzepy. Bo mamy te kilka szczepionek. No, bo jest tak: Pfizer, Moderna, Astra, yy Johnson Johnson i Sputnik, nie? No to mamy pięć najpopularniejszych szczepionek. I każda szczepionka ma swoje charakterystyczne nopy. No. Jakby nie patrzeć. No tak, tak. Tylko, że na przykład pamiętam, że tam była ta jazda z tą astrą, że ona tam wywołuje jakieś zatory i że tam jakieś śmierci z tego powodu były. Tylko jak się koniec końców okazało, to, to wyszło na to, że te zatory to miały kobiety tam, które były na tej, jak to się nazywa, kuracji antykoncepcyjnej hormonalnej i to się jakoś tam pogryzło ze sobą wszystko. Ty, ale jest zajebiste opóźnienie, kurde. Ja chyba będę musiał do Skype'a powrócić, Aresie. To jest okrutne opóźnienie. To ja, ja w ogóle prawie nie słyszę opóźnienia. No ja, nie ja, wiem, ja... co ty masz siebie, może za dużo. Ja, ja kończę gadać i zanim ty zaczniesz gadać, to mi jak kurde z 10 sekund. I nie wiem, czy tak długo mój głos do ciebie. Czy ty zaczynasz gadać od razu, jak ja kończę, czy robisz sobie chwilę przerwy? teraz na przykład zacząłem od razu no dobra a ty mnie słuchasz i na... ja też Te... przerywam od razu okej okay. A zobaczymy no jak no to się, ja się nagra. no na ja też słuchałem na Telegramie. ja też teraz od razu jak zacząłeś mówić to ja przerwałem nie a ja słyszałem że to dopiero po chwili do ciebie dociera no jest jakiś taki jest jakiś taki delay kurczę, paru, parosekundowy i to, to mnie zastanawia, bo ja raczej z internetem nie mam problemu. Więc raczej będzie to opcja telegramowa i na to zwracali ostatnio chłopaki. Chyba właśnie lecką zwracał uwagę na to, na grupie, że jest nie imba. Nie wiem, ja zacznę zwyczajnie mówić od razu, jak skończyć, czasem z takim opóźnieniem. Ale też często też przerywam od razu, jak zacznę mówić. I tam słyszę, że do, do, do ciebie dopiero to, do, to, że przerwałem, dopiero tam po y, sekundzie. Mhm. Więc w sumie mamy gorsze połączenie niż na skape obecnie. Co jest dziwne. Hmm. Znaczy nie mi się wydaje, że ty masz gorsze bo ja, ja, ja, nie, ja nie mam żadnych problemów. To, to, to znaczy no, to ciężko powiedzieć, no przecież gadamy na telegramie bezpośrednio. A to co mi z telegrama wychodzi już dalej to jest, wiesz, więc poczekaj chwilkę, aż sobie obczaję, co ja tutaj mam na tym necie. No się ja mówię naprawdę dobrego neta, więc ciężko, żeby to coś zakłócało, no ale już obczajam po drodze. E Możesz mieć opóźnienie tego typu, że, że zanim Ciebie przez całe to oprogramowanie przejdzie, jest opóźnienie sekundowe, coś takiego. Oprogramowanie jest po, nie dobrze. przed, oprogramowanie jest po, nie przed, więc my gadamy do tele, na telegramie normalnie, a dopiero mikser sobie to wyłapuje i to idzie gdzieś dalej. To chociaż możemy spróbować, mogę spróbować wyłączyć mikser, wyłączyć streama, i możemy spróbować pogadać normalnie. A w sumie nawet tak zróbmy, może yy, poczekaj chwileczkę. Ja tu skąd... A to nie, nie, nie, nie ma problemu, to wystarczy wystarczy później sprawdzić nagranie po prostu. się bawić teraz. No niby tak. Wiesz, no wiem, że i tak dzisiaj chcę tylko sprawdzić, bo kurczę, tak długo się z tym bawiłem. Bo wiesz, co? Szukałem takiej opcji w tym całym, w tym całym mikserze do tego, żeby mi, żebym mógł sobie, jak potrzebuję, włączać i wyłączać ten wyciszenie, miotnia, funkcję jestem na żywo, a kiedy mnie nie ma i sobie ustawiam szukałem takiej opcji i ten mixer w ogóle jest o tyle zajebisty, że posiada taką funkcję jak yy, makro przyciski i można sobie tam było oskryptować takie przyciski, sobie tak zrobiłem, że wciskam home i jak wciskam home to albo sobie mutuję, albo odmutowuję mikrofon pajeranska opcja, ale ja teraz tego w ogóle nie, nie, nie używam tak na potrzeby dzisiejszej gadki na razie to bardziej próbuję wy, wyłapać poziomy Twoje i moje. No, mój poziom ciężko ja już skręciłem mikrofon do 60%, bo mówię: jak nawet to, że podłączam do kontaktu, to słychać to mówię Pisz do jego mać. No, jest, je, jest, jest naprawdę mocny ten mikrofon. A wiesz co, czekaj chwileczkę. Tak, stupy, poczekaj, poczekaj chwileczkę. A, a tak na chwileczkę puścimy to wszystko przez Facebooka tak tylko o, żeby mi tam został zapis i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Um, to, no, ja to później usunę, bo to wiesz, nie ma. To, to o czym teraz gadamy nie ma żadnej wartości, kurde, to, żeby można było. To w ogóle był sens to trzymać, ale sobie pogadać można. A powiedz mi, yy... czekaj chwilkę. A nie, to, to, to, to, to ja myślę, na, na krześle myślałem, że gdzieś Luna się dobija. Yy, sekunda 8, poczekaj, yy, na żywo. Tylko muszę jakoś, Za, zapominam, zrobiłem sobie taką ściągę na kilkadziesiąt punktów. Jak w ogóle ruszyć ze streamem, kurczę, w tym, yy, na Facebooku. <śmiech> Mam do tego obs i w ogóle zsynchronizowane wszystko, ale to nie jest takie Hopsiub, jakby się wydawało. Halo, halo, Ares. Jestem, jestem. A nie, bo nic nie mówisz i tak już myślałem, że to jak się nic nie odzywasz, to że to w ogóle jest w ta, aż takie opóźnienie. Ehm, poczekaj chwilkę. Rozpoczn A nie, nie, no bez przesady. Rozpocznij stream. Y o, czekaj, dobra, bo tu jest... Facebook ma niestety tą jedną wadę, że za każdym razem trzeba nowy klucz do transmisji używać. Na YouTubie jest o tyle prościej, że tam jest stały klucz transmisji, ten cały, kurde, no, nie pamiętam Proszę Cię. Proszę Cię, Leniuchu, nie bluźnij. Czemu? Nie mów, że Facebook ma jedną wadę. Y y w w według mnie to jest na naprawdę zajebista rzecz, nie? Muszę, muszę przyznać, Ale że... dlatego mówię Ci, nie bluźni, że Facebook ma tylko jedną wadę a no i jakie ma jeszcze wady według ciebie to jest całkiem dobra platforma stary jakby nie patrzeć pomijając to, że zajebiście cię tam wiesz, mogą cenzurować ale teraz wszędzie cenzurują, więc to też takie jest narzekanie po nic bo pokaż mi platformę, która ci teraz nie będzie nie będzie ten, jak to się mówi a... no... pomóż mi cenzurowała, nie? wszędzie teraz cenzurują a jednak zasięgi... Pokernet. Proszę? Ja jestem teraz na pokernet. No tak, jesteś no tam wiadomo, sam. No wiadomo, zasięgów nie ma jeszcze na... No i pewnie nigdy nie będzie, no bo taka jest prawda, że to, do niczego nigdy nie dojdą. A nie, ja ci powiem... Ja ci powiem szczerze, no... Zdecentralizowane sieci są przyszłością. No to, to ja trochę potrwa. Mm. Moment. Bo... Bardzo co się dzieje w tym roku. Już się ludzie zaczynają wkurwiać yy, o te całe i o wszystkie kombinacje. Tylko większość ludzi jest po prostu zbyt wygodna, żeby przejść gdzieś indziej. Ale z czasem inne serwisy będą wystarczająco wygodne. Powoli zacząć zbierać ludzi. No tam widziałem, na przykład ja wspominałem Pocketnet. Czyli Pocketnet, jak się nazywa dokładnie. Widzisz, nawet na to nie pamiętam. App. Serwis mógłby powiedzieć podobny do Twittera, gdzie dodaje swoje posty. Przepraszam. <śmiech> Każdy ma możliwość komentowania. Jaka różnica? Różnica jest taka, że wszystko jest na sieci zdecentralizowanej i nie przyjdzie ci pan Zuckerberg czy pan jak mu tam, jak mu tam z Facebooka... Nie, to z Facebooka Zuckerberg. Czy tak, pan, czy... jak mu tam z ten Twittera nie przyjdzie ci nie powie, żeby to usunąć, bo tego się do... nie da usunąć. Nie mam do tego pojęcia, jak się nazywa gość od Twittera, szczerze mówiąc. <grym> Popatrz, Zuckerberg'a znamy z Facebooka, ale jak, ale kto stoi? Ja zapomniałem, bo to... Ja zapomniałem, bo był ciekawy wywiad y, z Timem polem i... i bu, w ogóle nie, to dwa lata temu była taka sytuacja, ten główny szef Twittera do Joe Roganu, to jest tam amerykański na Tak, tak, tak. Ja no. I, i, I tam pociągnęli gadkę, ale ludzie byli wkurwieni w chuj. Z tego względu, że zarzucili Joe, Joe Roganowi, że on potraktował tego gościa bardzo ulgowo. Go uh -huh. cisnął o te kurwa, cenzurą wszystko, nie? Uh -huh. No to dwa tygodnie później Joe Rogan zawezwał Tim Pula do pomocy, mhm. żeby, był, żeby miał kto cisnąć e, gościa. Tego Jacka D'Orsay'a? A, a ten szef, szef, a szefy... O, Dorseaya właśnie, no. Mhm. A Dar Dorsey przyszedł z prawniczką. Gówną szefową PR-u czy w ogóle, wiesz, kurwa, najwyższa e, korporacyjna, kurde, śmira e, do przeznaczenia prawdy, nie? Jasne, no. I, I się to dosyć dobrze słuchało tego wywiadu, bo we dwoje sobie nie mogli poradzić z yy, Timem Pulem i tak zarzucał i rzucał przykładami i albo było, a to to jest zawsze taka polityka, albo był, a to musiałbym sprawdzić, bo nie ja znam tej sprawy, a wiesz, wyciągał tylko najgłośniejsze sprawy, nie? Mhm. A tej sprawy to nie kojarzę i mu dowodnił na koniec, że Facebook jest lewicowy i politycznie e, deprymuje ludzi. No... Znaczy, że no, politycznie... No dobra, dzień, dzień dobry. Krzysztof Grześ, uważaj co mówisz, bo jesteśmy gdzieś na streamach testowych. Właśnie dlatego przyszedłem. Dobrze, poczekaj chwileczkę, ale powiedz mi Ares, przecież platformy mogą robić co chcą i one chyba są prawnie zmuszone to robić. Tylko problem polega na tym, że jadą tylko w jedną lewą stronę, nie robią nic w drugą. Chyba. No tak, bo tu się wszystko rozbija o to, czy jakie są zasięgi czy, i oni generalnie w Stanach, oni jadą na tym, że jest tam, jest, tam ta, jest tam ten paragraf 230, gdzie jeśli oni są platformą to wtedy y, nie są, nie można ich podać do sądu o to, co ktokolwiek na Unii na platformie napisze, mhm. ale za to nie powinni usuwać chyba, że coś jest niezgodne z regulaminem, obsceniczne i tak dalej. No tak. ale to, co najbardziej tego, przeszkadza. Tylko, że oni się tego nie trzymają, z tak lawirują. Raz są tym, raz są tamtym. No no, no właśnie te, te, takie, twit nie Twitter, Twitter albo Facebook ma właśnie kilka takich spraw sądowych, w których, e, jeśli, w których raz, raz, raz twierdzą, że są publisherem, czyli wydawcą, mhm. gdzie wydawca odpowiada za wszystko, co, co publikuje, a raz twierdzą, że są platformą. To mhm. chyba Twitter miał pierwszą się taką bronić. sprawę. No, no i, i wiesz, no to... To jest po prostu korzystanie z dziur w prawie, nie? No to, to, jest, to jest w ogóle wszystko srogo popieprzone, trzeba przyznać. No ale z drugiej strony... Bo to, no wie, bo to jest ludzie są najbardziej wkurzeni nie o to, że, że Twitter jest lewicowy, tylko o to, że on, będąc lewicowy, twierdzi, że nie jest lewicowy i korzysta ze wszelkiej ochrony prawnej, która przysługuje komuś, kto jest obiektywny. A jaka, a jaka, a jaka, że tak powiem, ochrona prawna przysługuje ludziom, którzy twierdzą, że są obiektywni? Chciałbym wiedzieć tak na wypadek. No, czyli nie można Cię posądzić o, o cokolwiek, kto ktokolwiek na Twoim serwisie napisze. Nie można Cię o to posądzić. Jak jesteś New York Timesem, i wydać artykuł, że zabijajmy okay, Żydów, okay. to mogą cię pozwać jako New York Times'a, że yy, o antysemityzm i wszystko co tam się da, nie? No. do nienawiści i musisz się zapłacić grube miliony. No. A jak tak, mhm. A jak pan XYZ doda artykuł na Twitterze Zab zabić Żydów, to nawet jak Twitter go nie ruszy, to nie możesz pozwolić teraz, tylko musisz pozwać tego XYZ. No, no tak powinno być. No przecież jeżeli sobie od, o, wiesz, otwierasz jakieś media, albo <coughs> otworzy otworzyłbyś jakieś forum, no to nie możesz być odpowiedzialny za to, że przyjdzie 10 kretynów jakiś, którzy napiszą coś głupiego, a ty później masz być za to ścigany. No to, to przecież byłoby turbo głupie, prawda? Grzesiu. Tak, ale później. No, dobra. Bo raz ten Ares nam mówi tak płynnie, a raz mówi jakoś z opóźnieniem. A nie wiem, ja teraz przerwałem, bo czekałem na Grzesia, ale no. gdzieś się też tam jeszcze walczy, pewnie zdjęcie. No ja nic nie na mówię, ten ten po prostu tylko słucham. Aha. Aha, to... no, no dobrze, przeszedł sobie. Kazałeś się Leniuchu zamknąć, to się zamknąłem. Ja nic nie kazałem, ja tylko poprosiłem, żebyś mu dokończyć, co tam, Krzesiu. A nic, proza życia. Wpadłem na chwilę eee, wpadłem na chwilę z wyrzutami do ciebie. Mówiłeś, że pół godziny minęło cztery. <śmiech> to by trzeba się przyzwyczaić. Nie, prostu. no gdzie cztery? Tam dwie. Nie, no się śmieję, ze dwie. No, yy, Ale dobrze. To jest, to jest kwestia tego typu, że wiesz co, ustawiałem sobie coś, czego... Yy, bo bardzo przydatną rzecz. Nie wiem, czy... Wie, znaczy Pewnie wiesz, tylko mi o tym nie powiedziałeś. W voice meterze można sobie ustawić coś takiego, żeby... Wspatrz w agresji. Zawsze. W tym w voice meterze można sobie ustawić coś takiego, że jak chcesz sobie mutować, jak nie kończysz, jak kończysz gadkę, nie będziesz długo gadał, czy coś, dzieci wpadają, czy cokolwiek, możesz sobie wyciszyć mikrofon. Tyle tylko, że Zajebiście niepraktycznie jest wciskać ten przycisk młód cały na, na dole, nie? to możesz, mm -hmm. możesz sobie w menu wybrać takie coś jak te makro buttons, czyli te makro przyciski i sobie, mm -hmm. i, so, i sobie właśnie oskryptowałem jeden do tego właśnie na, na tej zasadzie, że on mi się ładnie świeci kiedy mo, kiedy wiesz, jest mood wyłączony i ja, ja gadam, wciskam sobie home i on, włącza się opcja mood i mnie nie słychać wtedy. Fantastyczna rzecz, można sobie to zrobić i, i, i tak się z tym bawiłem trochę długawo, przepraszam. Dobrze. No. A teraz sobie nawet przed chwilką kaszlnąłem i nawet nie słyszeliście. Ha ha. ha. Słyszeliśmy. No, czy wy tak, ale słuchacze by nie słyszeli? O to mi chodzi. Yy, I to i to raczej by nie poszło. Dobra, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Yy, czemu masz wyrzuty do mnie oprócz tego czasu? Tylko? Ja? No, bo mówisz, że przy z wyrzutami. Nie tak się po prostu czepia ci. A. Chciałem. Dawno się ciebie nie czepiałem, dawno cię nie słyszałem na żywo i po prostu tak miałem ochotę no, się. to tak, przyjść kopnąć grubego, że no, go nie ma i w ogóle. Tak. No. Grubas się czuje kopnięty to idę. Grubas się czuje kopnięty, ale ten, ale, ale pragnę więcej. Yy, wiesz co, powiem ci, tak jak mówisz, proza życia i troszkę człowiek chciałby yy, chciałby żeby ta doba trwała więcej, ale wiesz, mała, rośnie, troszkę teraz wszystko się dzieje do góry nogami. Przerabiałeś przecież ząbkowanie u dzieci, to wiesz jak to jest, nie? Bardzo dobrze wiem, e, ale... dlatego tylko śmieszkuję z tymi wyrzutami, A powie... jak najbardziej. Powiedz mi, czy spotkałeś się kiedyś albo słyszałeś u kogokolwiek taką sytuację, że um, dziecko idzie spać bez zębów, budzi się z zębami? Hmm. To, to norma. Norma no. jest akurat. Taka norma, ser, serio w czasie snu, bo mała poszła na drzemkę jeszcze i patrzyliśmy tam, był tak miała takiego lewą, lewą mi jedyneczkę nie, taką, to taki malutki pikus wystawał, nie, no i wiesz Madzia poszła tam, ululiła, utuliła ją do snu, mała poszła spać, za jakieś półtorej, dwie godziny się budzi Madzia ją tam, wiesz, wzięła na przebieranie, patrzy, a tu chłopie dwa zęby z przodu, nie, jedynka i dwójka normalnie już tak, nie wiem, z milimetr mhm. co najmniej, tylko krew było widać na tym, na śliniaczku ale człowieku Dziecko się męczy przez kilka tam dni, kilka tygodni, a później się wszystko dzieje w półtorej godzinki. No To jest wszystko niesprawiedliwe w piździec. No cóż, takie Czemu? życie. Takie <śmiech> życie, takie <śmiech> życie. A co u ciebie więcej? Jak tam? Bo ty chyba wczoraj mogłeś ściągnąć maskę już publicznie. Nie musisz chodzić w sumie Tak, w sumie wczoraj. W sumie wczoraj. No. Ale to tylko na ulicy, więc no jak wchodziłem akurat dzisiaj do sklepu, wczoraj, to no to dalej trzeba maseczki zakładać. No ale przy... to jest... Kurde, dobra. Eee, niestety u nas jest w Polsce tak, że albo ludzie mają za przeproszeniem wyjebane na prawo albo niestety jest po prostu tworzone tak durne prawo, że trzymanie się go jest po prostu głupotą według mnie i właśnie tutaj zmierzam do tych nieszczęsnych maseczek bo słyszałem o przypadkach, że jedzie sobie rowerzysta pustą drogą nocą kogo on miał zarazić? Komary? Dzika czy sarnę? Nie, i tak dostał mandat nie, no to jest absurd. No to jest totalny absurd i u nas niestety jest produkowane takie prawo, bo tutaj to już dawno powinno było być, że jeżeli nie ma możliwości zachowania dystansu półtorej, 2 metry, jesteśmy zobowiązani nosić maseczki. Nie dotyczy osób, które mieszkają w ramach jednego gospodarstwa domowego. Ewentualnie, bo to też ten przepis by trzeba było rozszerzyć, tylko że to niestety jest taki przepis, który znowu byłby martwym przepisem ze względu na brak możliwości egzekwowania go, jak na przykład, ja bym szedł z ulic ulicą z moją matką, gdzie my nie tworzymy jednego gospodarstwa domowego, ale no, nie oszukujmy się, ze względów logistycznych, moja matka na przykład jest u mnie co trzeci dzień, bo się zajmuje na przykład dziećmi, więc jaki jest sens, żebyśmy razem nosili maseczki, nie? To by musiał być po prostu jakoś sensownie ogarnięty przepis i wtedy byłby sens przestrzegać takiego przepisu, bo ja nie mam nic przeciwko, jeżeli ja mam powiedzmy obowiązek nosić maseczkę, gdyby faktycznie dawały wyższą skuteczność, jeżeli podobno dają, ale to już nie sprzeczajmy się, załóżmy, że dają stuprocentową skuteczność. Ja powiedzmy sobie idę na rynek w Rzeszowie, przechodzę koło ludzi widzę, że się do mnie ludzie zbliżają, to po prostu zakładam tą maseczkę na ryj, ale jeżeli ja na przykład sobie chodzę u siebie po wsi, to ja po prostu nie mam obowiązku noszenia tej maseczki. Gdyby to były dobre przepisy, dobrze robione, to może by to miało sens. A u nas, no właśnie, no, część ludzi się buntuje. Część to nawet dzisiaj nie ogarnęła, że, e, że, że, że e, te przepisy się zmieniły, bo dalej widziałem jakiegoś gościa na rowerze dzisiaj jadącego, który jechał właśnie o no, takim zadupiem, że dosłownie dzika mógłby zarazić, czy sarnę. E, no dalej w maseczce, no. No cóż. No i oczywiście, no durny przepis. Policja niestety też Ech, czasem durna, bo bo bo. No ale. No muszą, egzekwować, muszą egzekwować faktycznie chore przepisy. No ale oni, jeżeli egzekwują chore przepisy w sposób jeszcze bardziej chory, no to to jeszcze bardziej oni niestety tracą w oczach społeczeństwa, więc. No tak, ale oni tym legitymizują właśnie te chore przepisy, tym właśnie żyje. Mm no jak to się mówi yy, po czym to kłopot, przestrzegają się i egzekwują, ten... Dokładnie. Tak, tak, tak, tak. Przecież gdyby oni, bo oni jeszcze sobie... Rozumiem, nawet, nawet gdyby był ten przepis taki, że faktycznie trzeba nosić maseczkę, przy czym policja by dostała informację na przykład, że słuchajcie, no jeżeli jest jedna osoba gdzieś tam na jakimś zadupie i tylko dzika może zarazić, to go ukarajcie po prostu pouczeniem. No tak. No bo to by miało sens. No proszę pana, Oczywiście, pan powinien teraz założyć maseczkę. Proszę założyć maseczkę, nie? I, i, i karą jest w tej chwili słowne upomnienie, nie? No. No, no, no, to, okay, no, to, no, no to jest no dalej. No po prostu to są chore przepisy. Myśmy kiedyś rozmawiali na temat tych, tych przepisów, martwych przepisów, które, które po prostu są, a tak de facto nie można nic egzekwować. Myśmy tu chyba rozmawiali na temat serania psami pod blokami, nie? No tak, to, to, to wszystko. Znaczy, no. a, akurat akurat y, ja jestem za tym, żeby ludzie. No, ja jestem ogólnie za wprowadzeniem zakazu posiadania psów. Jeżeli nie masz domku wolno stojącego i pół kilometra do sąsiada, to kurwa zakaz zakaz posiadania psa, bo... No nie, aż tak to nie... Właśnie, że tak, bo strasznie mnie wkurza to, że ludzie wychodzą na osiedle i faktycznie u nas egzekwują te mandaty jakoś tam, wiesz, starają się niektórzy, sprzątają po tych psach, są te monitoringi, no ale człowieku, przychodzą tacy, którzy mają totalnie w dupie i oni nie będą nic sprzątać i idzie z jakimś no. hartem, czy... Dwa bokserem i ten szczelik loca, takiego, że się idzie o to potknąć, i co, i zostawia i w dupie. Dlatego na osiedlach, gdzie ludzie mieszkają, ponoć w Polsce, krawiec ostatnio gdzieś tam mówił w jednej z audycji powstały takie osiedla dla ludzi, którzy nie chcą dzieci, wiesz, no, są osiedla dla singli mhm. albo ludzi starszych, albo takich, którzy chcą spokoju, i to są osiedla, gdzie nie możesz kupić mieszkania, możesz tylko wynająć na wypadek, gdybyś sobie zaszedł w ciążę. Był i żeby, żeby nie być upierdliwością dla sąsiadów, to właśnie masz taką, taką, ale taką, to jest, taką taki tak, punkt. ale to jest, to jest coś, gdzie y, zaraz pójdzie pierwszy, y, pierwszy pozew o dyskryminację. Nie, bo tam jest taki, taki regulamin, taki regulamin, że y, nie możesz, nie można tam mieć po prostu dzieci. I to są według mnie zajebiste rzeczy, bo do momentu jeszcze jak sam nie... Byłem, no, tak, leniuch. Regulamin, regulamin, regulamin. regulamin to regulaminem, ale są przepisy, które jeżeli dyskryminują kogokolwiek w jakikolwiek sposób, to regulamin nie ma mocy nad ustawą i znajdzie się ktoś, komu się nie spodoba ten regulamin, bo jemu się spodoba okolica będzie chciał i będzie chciał z dziećmi po prostu, bo, bo coś tam z jakiegoś powodu, nie wiem, ze względu na lokalizację albo cenę albo cokolwiek innego i po prostu pójdzie z tym do sądu i oni po prostu chwilę, moment zmienią regulamin i gówno z tego będzie. To jest jakaś tam umowa społeczna, która, która powiedzmy powinna zobowiązywać do tego, że faktycznie skoro się pchasz na takie osiedle, no to ale, ale zawsze znajdzie się za przeproszeniem jakaś kurwa, która postanowi po prostu uprzykrzyć komuś życie i tyle. No, no chyba, że ewentualnie pojawi się depenoper. Ja im daję pół roku, przepraszam z odpowiednio głębokimi kieszeniami i będzie zamęczał wszystkie pozby, nie? No ale to... No też, no jeżeli, jeżeli coś, ktoś ma papugę i faktycznie będzie chciał jakieś sensowne ten pieniądze na to wyłożyć, to, to on faktycznie takie sprawy może ciągnąć i proceduralnie przez 5 lat, nie? No tylko, że jeżeli mu w jakikolwiek sposób udowodnił, że on po prostu pozłośliwości, no to... Zależy też od kraju, nie? Bo u nas mhm. w Polsce, gdzie mamy ten system prawny. Kurde, nie pamiętam jak to się nazywało. Dziura ten, na który. Co? Nie, nie chodzi o dziura na dziurze. Generalnie są dwa te systemy prawne. To znaczy nie wiem, czy nie więcej niż dwa, ale generalnie u nas jest tak, że to, co jest napisane w prawie, to jest dosłownie i wszystko to, co nie jest zapisane, to możesz omijać jak chcesz. To był przykład. No, a drugi system prawny, ten angielski, to jest systemem prawnym, który. Common sense cały. Też... Tak, tak, tak. Czyli te common laws. Czyli te no, takie no, no. prawa. Jak to się nazywa? Brakuje mi słowa. Właśnie te takie ustalenia to społeczne, pre takie normy społeczne ale nawet nie chodzi o same precedensy tylko nawet jeżeli coś nie jest zapisane w prawie a ogólnie że tego ludzie wszyscy trzymają no. tak, tak, tak tak, no to, no to, no to tam y, może to faktycznie zadziałać w inny sposób mhm. a u nas jak się stosuje prawo wprost no to, no to będzie taka nie inaczej gdzieś to było jakieś takie o, ktoś to fajnie opisał, że co nie jest, jest zabronione i dozwolone, nie? Tak, a w przypadku, w przypadku systemu polskiego by na przykład procedura cała trwała powiedzmy 5 lat i ktoś tam by za, zapłacił 100 zł jakiejś tam kary, a w przypadku systemu prawnego angielskiego to po prostu sędzia by powiedział, że za próbę robienia kurwy z logiki i robienie sobie jaj spraw po prostu pieprzyłby takiemu adwokatowi jeszcze karę i by się skończyło na tym, nie? No ale tak to wygląda. No i zależy w jakim kraju to się to, to osiedle pojawiło. No i zależy, czy by się opłacało o to walczyć. Bo ja powiem szczerze, że ta sytuacja z oskarżeniem o dyskryminację wszędzie by, wszędzie by to ktoś próbował zrobić. No. To akurat było w Polsce, gdzieś na Śląsku. Z tego co pamiętam, to gość, który tam za to odpowiadał, no to... był zap zapytany przez ludzi na Facebooku, a co w momencie, kiedy pojawiłyby się dzieci, no to on zasugerował, że no to se ludzie przecież zawsze mogą znaleźć tam miejsce dla siebie, prawda? No. Także... No tak, tylko, że nie każdy ma ochotę się przeprowadzać co pół roku, a jeżeli, jeżeli już się władujesz takie miejsce, nawet się zdecydujesz, że nie będziesz miał dzieci, no to są wpadki, nie? I mieszkasz pięć lat, nazbierałeś sobie rzeczy, nazbierałeś gratów do garażu, się innych, pierdół, i nie masz ochoty po prostu się przeprowadzać, bo już się związałeś jakoś z tym miejscem. Idę no o nie. zakład, że... Dobra, o rację, żeby już nie, nie przesadzać, ale idę o zakład, że w ciągu pół roku wpieprzą mu pozew o dyskryminację. No, pf, ja nie wiem, ja byłbym na przykład za tym, żeby były osiedla totalnie bez psów. Nie no, ja też jak najbardziej ja popieram ten pomysł, bo nie wszyscy mają ochotę na dzieci, i całkowicie się zgadzam z tym, że warto by było takie miejsca. Tylko, że niestety właśnie mamy spierdolone prawo. No, no niestety, poczekaj, jest, już mam stronę. Poczekaj, przedstawiciel. Tu jest, tu jest kwestia, jak w mediach społecznościowych inwestor zamieścił swój pomysł na osiedle. W komentarzach pojawiły się opinie, że, czas, że czasem z dorosłych par powstają dzieci. Inwestor był pytany, co zrobi w takim przypadku. Na co odpisał, że przedstawiciel pracowni, e, ta to, to pracownia się nazywa e, Ekotektura, ekotek, bo to on odpowiada za pomysł bezsiedniego osiedla. Odpisał, że wtedy rodzice na pewno znajdą sobie przytulniejsze gniazdko. Na koniec dodał, że osiedle ma stanąć na Śląsku, a wnętrze szeregowców będą po prostu za małe dla rodzin z dziećmi. A, czyli troszkę na ten sposób warunku, wiesz, robi nas spryt, że ten, że będą to tak małe mieszkanka, że no z dzieckiem nie, nie ogarniesz. Faktycznie widać to u nas, gdzie my w chacie w dwójkę z Madziuszką jeszcze tam dawaliśmy spokoradę, ale mała i wszystkie jej prepitety zajmują tyle miejsca, że chciałbym najchętniej wynająć piętro w Sears Tower kurde w Chicago. E bo autentycznie strasznie dużo klamotów jest, jak się ma dzieciaka, nie? No, dużo, dużo. To tak, bardzo akurat bardzo prawda. Dużo. E nie, nie, nie jest tu nic napisane za bardzo, za bardzo. E Czekaj, zdaniem bla bla, to, że można zachować określoną strukturę, nie podpisując umowy z klientami, którzy mają dzieci, albo nie przedłużać umowy, a widzisz na tej zasadzie, nie przedłużać umowy najmu, jeżeli pojawi się potomstwo. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że ktoś się zabezpieczył w ten sposób, że yy, tam nie możesz kupić chaty, tylko możesz co najwyżej wynająć na czas pewnie wiesz, o roku <śmiech> i możesz sobie wynajmować tak długo, a tutaj się pojawia bąbelek i nagle psikus, nie. I gimba. No, w ten sposób się zabezpieczył. No z drugiej strony, co? Skoro ja wynajmuję chatę i na przykład mój landlord nie chciałby, żebym, nie wiem, sobie tutaj, nie wiem, pomalował ściany na różowo i jeszcze je podziurawił. Bo ja mam taką fantazję, to nie mogę powiedzieć, że mnie dyskryminuje. Bo podpisałem tak, że ściany będę utrzymywał w dobrej kondycji, ale ich wiesz, ale nie będę sobie przerabiał domu na mojej się, nie. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest wszystko kwestia kontraktu i zabezpieczenia. No, co, kto mi powie, że mogę teraz po pozwać swojego landlorda, bo mi nie pozwala mieć ścian na różowo z dziurkami w co 3 cm. No, wiadomo, że podaję absurdalny przykład, ale jakoś to tak działa gównianie dzisiaj w świecie. Ech. Ech. Ech. Ech. Poszli sobie czegoś szukać. Jeden się zamknął, drugi też. Ech. No, nie no ja jestem, tylko słucham. No, a pff. Dobra, e, ja sobie idę, przypominam tylko, że niedługo Dzień dziecka, Leniuch nagraj bajkę na podcastowy dzień dziecka. Tak, a słyszę, jasne. E, słyszeliście o tym, że ten, że jakiś chiński łazik wylądował na Marsie bezpiecznie, czyli chińczycy... Dobra, zmieniasz temat. W takim razie, w takim razie idę sobie. Trzymajcie się. Co? No, to, to, to, Będę gdzieś kiedyś. Na razie, no, hej. To, to trzyma się. Dzięki za obecność, I Ciebie się do całego testów. Serca. <laughs> See ya. Hejka, dzięki. No to faktycznie nie wiedziałem, że się nagrywał podcasty z okazji Dnia Dziecka. Co się człowiek zawsze czegoś nowego dowie. W każdym razie ten mnie za, zaciekawił ten łazik. Chińczycy naprawdę dają radę Amerykanom tam kopać kostki. Halo, halo. Czy ja zostałem z Aresem? Arez się wyciszył i w piździec. To no tak ja no. Co, co powiesz na temat chińskiego łazika na Marsie? A nie mam, nie mam żadnych kompletnych informacji na ten temat. Nie wiesz nic? No to ci powiem, że w nocy z piątku na sobotę, teraz tam koło pierwszej 15 rano. Jakieś tam równinie, która się nazywa Ut Utopia Pla Planitia na Marsie wylądował łazik marsjański i to jest chiński łazik. Coś koło 240 kg waży i no, okazuje się, że już Chini te Amerykanie nie mają monopolu na lądowanie. Na planetach i w ogóle sobie wiesz, nie mogą sobie już tak mówić, że dominują, bo Chińczycy, Chińczycy mocno, mocno im po nóżkach drepczą, co mnie bardzo cieszy akurat. Nie wiem dlaczego, ale lubię, jak coś Ameryce kopie kostki. A bo... Słyszę, słyszę. Ty co, czym się tam zajmujesz, że tak odpływasz? Kurde, przyszedłem mi... Mi powiadomienie i się roz, rozproszyłem, kurde. A powiadomienie o czym może się powiem? I to jest Pierdol... A.. Zainstaluję re Reinstaluję Maca. Że co? I to są dziwne sprawy z tymi makami. Jakiego maka instalujesz? Wiele instaluję maka dla kumpla, to są dziwne sprawy z tym sprzętem. A czemu? <grych> w... Teraz potrzebuję się zalogować do do Apple, żeby w ogóle żeby w ogóle szczegnąć software, żeby ponownie niego zainstalować. I podaje mi i gościłem go w ogóle bez, bez Apple ID, nie? Uh -huh. No to musisz to się zalogowałem na swoje Apple ID, bo nie ma opcji rejestracji, uh -huh. żeby ten. I przyszło mi powiadomienie na iPhone'a, że, że próbowałem się zalogować z jakiejś tam lokalizacji i, po, i podało mi kod. Mhm. Uh -huh. ten kod teraz mam wpisać jak zamiast hasła yy, na laptopie. Przed ja ten kod wyłączyłem przez przypadek. Dziwne rzeczy, nie? Jest to jest absolutnie niezrozumiałe. A dużo trudniej jest zainstalować tam coś na mm, Apple'owskim sprzęcie w porównaniu do nie wiem, laptopa z Windowsem? Zależy co dokładnie, nie? Bo tam, tam... Jeśli masz Jeśli masz jeszcze starszego, e, tam poniżej... 2016, 17. Mhm. E, Macbooka. Mhm. To nawet jeśli będziesz miał trudności z zainstalowaniem czegoś, to, to praktycznie wszystko da się obejść. Także jak ktoś nie będzie chciał działać, to, to znajdujesz obejście i pierdolisz to. No tak, tylko że człowiek teraz już jest wygodny i dlatego korzystam z Windowsa, żeby nie musić szukać rozwiązań dookoła świata, prawda? Bo ja bym bardzo chętnie miał u siebie na komputerze Ubuntu, tyle tylko, że to nie działa, więc. <gryw> znaczy, może i działa tyle, tylko że wymagałoby co chwilę szukania, wiesz, dookoła świata wszystkiego, więc już lepiej sobie nie mieć i po prostu yy, pracować na tym Windowsie i mieć spokój. Bo, bo na przykład wiem, że w, w nocnym radiu tam chyba dwóch, dwóch nadających korzysta z Maca i u nich są notoryczne problemy, że mogą nadawać albo na YouTubie, albo chyba na streamie radiowym, albo... Nie, a ch chyba na streamie radiowym nie mogą. Tam coś jest popieprzone z tym ustawieniem jakiegoś software'u do pracy z tymi wszystkimi Icecastami i tym podobnym. Nie wiem, to... Tyle w sprzętu. No, dziwne, dziwne rzeczy się dzieją na Macu. Proszę? To jest prawda. Dziwne, dziwne, nie? Dziwne że rzeczy się na Macu dzieją. Mhm. Uh -huh. Pisz, ja się próbuję trzeci raz zalogować, nie ma tego tu. Mhm. Czekaj. I linku, ja nie wiem, co mu nie pasuje. Mhm. Uh -huh. Tak. Pisz hasło, włącznie z tym kodem, w polu na twoim urządzeniu. No to take your time. Tylko mam wiesz, mam dwa pola, nie? Mam, mam tak, apel ID i hasło. A teraz mam zamiast hasła wpisać kod, który mi podali, no to go wpisuję. sześć uh -huh. i klikuję sign in i się dzieje dokładnie Fola Nieba Kuj, zapomniałeś hasła <śmiech> To za skurwysyństwo No dlatego dla dla... <śmiech> Jezusie. to wiesz, bo tam, ja tam kilka razy instalowałem, instalowałem tego Magosa na, e, jak nie, na kurde, sprzęcie, który miał inne ID, które trzeba było minąć, nie? A tutaj mam prawilny i nie mogę kurwa sobie poradzić. Powiem szczerze, na, na nieprawilnym kurwa sprzęcie się łatwiej to robiło. Nie wiem, co to jest. No nie, nie, naprawdę, nie wiem, nie wiem, nie wiem jakim kurwa cudem. Ale taka jest prawda, no chuj, zarobi się dalej, i loguje się. Dziwne sprawy. Nie. Nie. President. <laughs> O, Lukas, widzę, się pojawił. Wyciągaj go do tablicy. No jest, Lukas. To ma... Nie ma takiego, kurwa, słuchania bez niczego. By se tak chciał, kurczę, że, żeby se siedzieć i tak nic, nie? Um, dobra, ja tutaj włączyłem z powrotem nadawanie w tym miejscu. Um, Bach. Dobra, ja to pierdolę. Nie mam dzisiaj siły się bawić z pierdolnymi Apple'ami. Gościowi, gościowi się nie spieszy. Ogólnie gościu ma dziwny problem, nie? Bo tego maka ma jakiś czas. I mm -hmm. Mówi, że, że, mu, że mu w dwa dni, w jeden, w dwa dni, mu pieprzał tam 15 giga internetu. Oh. A ma, ma Tesco Mobile i musi, i musi doładowywać, kurwa, trzy razy w tygodniu telefon. Żebym, a jedyne co mówi, co robi, to wiesz, ogląda, ogląda sobie filmy na, na laptopie. No tak, tyle tylko, że jak je ogląda, wiesz, po prostu z sieci, no to mogę, ssać troszkę, nie? No ale no nie 15 liga w dwa dni, no bez przesady, No wiesz, nie? jeżeli... No wiesz, jeżeli... o O, hola, człowieku. Jeżeli sobie ogląda, wiesz, YouTube'a w full HD, to się. Ja Ci już powiem. Yy, już Ci powiem. Ja zużyłem w... od... Czekaj... No, w, na, na, na telefonie prawie 7 GB na tym, na słuchanie samych audycji z YouTube'a, także da, naprawdę z się, nie? Nie no, ja, ja, ja zużywam koło tam 100 GB w miesiąc, nie? Mm. Czekaj, ja sobie jeszcze Ciebie bardziej skręcę, bo Ty trochę głośno jesteś. To jest niesamowite, jaki no, ale głośno to jest bieg... No, to jest. Ale to wiesz, to jest jakieś 25 GB tygodniowo, a nie, a nie tam 40 nie? No, faktycznie chłopa. Ciekawy jestem, co go tak tam... Z... Gdzie no, nie ukrywajmy, nie ukrywajmy, ja jestem power userem, nie? Google power user? Nie no, wiesz, ogólnie power user, bo to... Bo to, ja to ludzi, ludzi, ludzi po prostu... Jak to ktoś pięknie jest 10 typów ludzi. Informatycy i cała reszta. Mhm. No. Wiesz, co z tym byciem informatykiem, to też jest taka ciekawa historia, bo z, z jednej strony możesz nazywać się informatykiem i nie wiem, zajmować się grafiką, z drugiej strony, możesz być informatykiem, naprawiać komputery. Z trzeciej znowu nie wiadomo co, ale prawda jest też taka, że ten tytuł już zaczyna być zbyt ogólny. Zbyt ogólny, moim <coughs> zdaniem. A nie, nie, nie. Ja tego tylko używam w takim polemicznym znaczeniu, że ludzie, którzy coś mieli więcej wspólnego z komputerem niż włączenie przeglądarki, zainstalowanie gry. Mhm. No... To jest praktycznie u nas każdy, nie wiem. Większość coś tam coś tam robiła około specjalistycznego, albo, się, albo szkoły robiła, cokolwiek, nie? No. To to jest, to jest jednak... Bez względu na to, którą pójdziesz, masz pewne obycie ze sprzętem, nie? No tak. Masz, masz ten, jak ktoś mi mówi, masz ten zaawansowany stopień używania software'u i hardware'u. No, jakby nie patrzeć, to faktycznie jesteśmy bardziej... Yy... No, no no, taki przykład, nawet z wczoraj, gdzie byłem u ludzi i, i musiałem im tłumaczyć ludzi, którzy mają od lat komputer w domu i od lat coś szumisz, proszę pana, coś tak obcierasz czymś tam yy, i musiałem im, A, musiałem im tłumaczyć, czym się różni. Uwaga, uwaga, yy, przepraszam, wiesz, bo on wiesz, włączyli jakiegoś edża i tam mówią, że oni sobie zawsze coś wpisują do internetu. No i widzę, że mają też chroma. Jak im mówię, że widzę, że używacie chroma, to oni się mnie pytają, co to jest. Ja mówię, no przeglądarka taka, jak do tego, ja Mówię, że nie rozumieją o co chodzi, nie? Ludzie, którzy mają 50 lat teraz, nie. Taka, taka ciekawostka. No, to wiesz, no to jest. To jest. To jest rzecz, którą na przykład, ja miał ja dzień do techniku informatycznego, nie? Mhm. Takie rzeczy podstawowe. To człowieka uczyli na pierwszym roku, gdzie jak zrobić wszystko w systemie Windows, co ci się tylko podoba, mhm. a jeszcze więcej, nie? No. A później dochodziło różne rzeczy biurowe, różne programy i tak dalej, nie? Mhm. I taki taki podstawowy ten, taki podstawowy skis, to ten powiedział, że tutaj, tutaj praktycznie wszyscy u nas posiadają, nie? No. A to wcale nie jest takie powszechne, jakby się wiele ludzi mogło wydawać. Tak, ja, mam ten sam, ja, ja, ja łapię się na tym samym właśnie, że często mam wrażenie, że wiesz, wszyscy wiedzą to samo, co ja, że wiesz, no, to nie jest jakiś rocket science z tym wszystkim, co, co, co ja co, a co, co ja wiem. A, a, ludzie, a okazuje się, że ludzie prostych rzeczy nie potrafią zrobić. A dla mnie, osoby, która od 30 lat siedzi przed komputerem, nagle się okazuje, że. To, co dla mnie jest super oczywiste, dla niektórych jest totalną magią. No, tylko skąd to jest takie uczucie w człowieku, że przecież wszyscy to wiedzą, nie? jakoś takie Nie, nie, bo ty trafiasz, bo ja ci wytłumaczę, co to polega. Ty w różnych momentach życia trafiasz na trenowane małpy. Hmm. Trafiasz na ludzi, którzy, hmm. którzy tak umieją służyć przeglądarkę, hmm. e, umieją służyć Skype'a, hmm i są i i, i mają zaawansowane yy, zaawansowane umiejętności obsługi Photoshopa i zajebiście Photoshopiem gdzie na tych się umiejętności kończą nie no albo jakieś inny taki wąska rzecz która, którą po prostu umieją ale nic inne na komputerze nie. OK i, i wiesz i trafiasz, trafiasz częściej na takich ludzi gdzie ktoś ma wytrenowaną jedną umiejętność która jest zaawansowana mhm. ale to jest jedna rzecz. A widzisz po prostu przez pryzmat tej rzeczy, nie? No. My na przykład wiemy, jako starzy informatycy wiemy, że jak czegoś nie wiesz, pisz w kibarkę i zaraz się dowiesz. No tak. Nawet jakbyś był największym debilem, jesteś hmm. w stanie wszystko, wszystko zrobić. No niby Chciałbym tak. Chciałbyś miał siedzieć kurwa 5 godzin, jesteś w stanie wszystko zrobić. Ja pamiętam, że zwróciłeś kiedyś uwagę na taką właśnie fajną rzecz, że tak naprawdę w pracy informatyka, ale to już chyba jest w pracy mechanika również. 80 czy 90% tak, tak. sukcesu to jest po prostu prawidłowa diagnoza. Nie, nam ja mówili na serwisie, tak, że 70% pracy serwisanta komputerów Aha. to jest znaleźć problem, Aha. 20% to jest naprawić problem, a 5% to jest ładnie wyczyścić komputer, i 5% to jest pokazać klientowi, jak bardzo to było wszystko trudne do zrobienia. O, widzisz, muszę sobie zapamiętać. Muszę sobie I to zapamiętać. najlepiej z fałsłownictwem, nie? Bo ja na, przykład, ja na przykład sam miałem komputer, który nie dało się nic zrobić, i wziąłem go do serwisu. Mm -hmm. I, I sam widziałem to, bo to wyglądało tak. Gościu przede mną odbierał komputer i z nim sprawy wyglądała, ile tam zapłacić ten. A ja, teraz z nim trzeba czuć, co tam wymieniono. A dobra, dobra, dobra, dobra, okej. Okay. Może mi pan to zapisać, no, a, później, a później gości wziął, ja przyszedłem, przyszedł, co tam jest z, z tym sprawdzenie, nie? No. No to zaczęliśmy gadać o komputerach, skończyło się na tym, że wiesz, poszedł z nim na zaplecze i wiesz, w ogóle pokazywał, co tu się odpierdala, nie? Tutaj no. ten Komputer jest roz, rozłożony, a my tu kurwa nabijamy o kartach, no, wiesz, o wiesz, o, o specyfikacji karty i, i dlaczego te ramy nie patrzymy na to coś, nie? Mhm. To, to wiesz, to, to była różnica w ogóle podejścia, nie, ja mówię No nawet komputer to jest zjebany, całkiem no. albo mi mówi, bo podszedł do mnie, jest podszedł do mnie jak do intel inteligentnego człowieka i mówi, że no nie da się z nim zrobić, bo yy, się płyta główna jest zjebana właśnie ja zabrał mi, bo zgadaliśmy się tak, wiesz, że w pół godziny z nim gadałem ja, akurat klientów nie było właśnie mi zabrał na zaprecie i pokazał mi, że ta karta nie ruszy przy tym, bo, bo coś tam było zrobione. Nie pamiętam, o co, o co dokładnie chodziło, nie? Mhm. Uh -huh. Ale wiesz, to jest, to jest ta różnica poziomu e, rozumienia, nie? W tym przypadku hardware'u. No to też porównaj sobie siebie, a, a większość osób w okolicy. W okolicy ciebie. No. Jestem pewien, że nie raz, nie dwa rozłożyłeś komputer i złożyłeś go ponownie. Tak, kiedyś. Obecnie mam problem do tego stopnia, że musiałem oddać laptopa, jak przyszło mu wymienić wiatraczek, bo okazało się, że potrzebne są jakieś narzędzia, które po prostu nie, A nie, nie, laptopy... nie ma tak, takich małych gorączek. Ale... To są specjalne zaciski. No mów. Ale żebyś nie miał tych utrudni, to byś to zrobił. To jest kwestia... Oczywiście. Jest liczność, nie? No, oczywiście. Problem polega na tym, że teraz lap laptopy... Ogólnie gość się śmiał w serwisie, bo powiedział, że laptop, którego mu przyniosłem, ten mój hapek, to jest najgorszy możliwy do rozebrania z tych modeli około. Rozebrania. Tak, bo on nie dość, że jest połączony taśmą od dołu do obudowy, to jeszcze klawiatura jest, pły, płyta główna jest do klawiatury, a od spodu jeszcze coś. I o to jasne, wszystko jest głowy. na samym środku, na takich centymetrowych tasiemkach i mówisz, że do tego trzeba mieć specjalne klipsy. A ja tam próbowałem ręką, no ale nawet jakbym wypił, to bym tego nie wpiął później, nie? Eee, dlatego ja mówię, no... no, ja no bym... sakra, to takie rzeczy. Mhm. Ja tak jedno Lenovo trafiłem, że, że kurde, Zebranie Lenovo to było 30-minutowy film instruktażowy na YouTubie. Tak, ja też szukałem. I tak się mieczyło godzinę czasu. Te, też szukałem A niektórych rzeczy nawet. nie zrobić bez, bez... Niektórych rzeczy po prostu nie zrobić bez specjalistycznego sprzętu. No. Tak no. jest prawda w chwili obecnej, no, no, No jesteśmy, żyjemy w takich czasach, że dziwimy się temu, ale, ale czasem no firmy robią tak sprzęt, żebyś przypadkiem sobie sam nie naprawił, czego przykładem są coraz częściej, nie wiem, czy obserwujesz to u siebie w Dublinie, ale ja u obserwuję u siebie w Slajgo na, na osiedlu, gdzie mieszkamy, że naprawdę coraz nowsze fury odjeżdżają spod domu na lawetach, nie? <grym> A to nie, nie, bo to yy, Ilan, przeszła już dawno na, na system serwisowy. Ludzie, ludzie tu już nie kupują auty, tylko biorą w leasing. Tak, ale nie o to chodzi. Chodzi o fakt, że, że wiesz, na, nawet w, na wiosnę czy w lecie to tam tak jak sąsiadka na wprost ma, co ona ma Honda Civic jakąś 15-letnią, to na wiesz, odpala 24 na dobę 7 dni w tygodniu wsiada w samochód i jedzie, a te nowe samochody, co wiesz, mają tam rok czy dwa, to jest super wypasione, to się okazuje, że przychodzi co do czego, no to auto nie rusza, bo komputer padł, bo to padło, bo tamto nie działa i tak w kółko z nim coś nie działa. To jest a bo to przy... jest tak, jak mówił mój kumpel, tak mówił mój kumpel mechanik, że po prostu od kilku lat a auta przeszły, przeszły wielką przemianę z rzeczy użytkowej, na której yy, fabryki zarabiają, mm -hmm. na rzecz serwisową, na której, na której fabryki nie zarabiają, ale zarabiają serwisy. No tak. Po prostu może zmienił, być się, coś w tym. zmienił się model. Może być coś w tym, bo faktycznie. Zmienił się jest... model, gdzie auta są tańsze, ale za to częściej muszą być serwisowane, w odpowiednim serwisie, który płaci, płaci tak naprawdę swoje tantiemy yy, temu... Producentowi. Producentowi, tak. Zmienił się, zmienił się system płatności po prostu, nie? No, powiem ci, że ja mam znajomego, który jest mechanikiem samochodowym. Gość jest w... po 50, na pewno, nie bliżej 50 niż 60. I y, on mówi, że on jest jeszcze spokojny o, o to, że on do emerytury jako mechanik dojedzie, ale mówi już teraz to już jest lipa coraz większa, że on sobie z klientami tam jeszcze da radę, ma swoich klientów i tauta auta jeszcze do momentu, jak on będzie szedł na emeryturę, raczej będzie miał co robić, bo zawsze jakieś zawieszenie czy coś jest do roboty, ale silniki i cała reszta to teraz już jest w ogóle kosmos, nie? A już nie mówiąc o samochodach yy, elektrycznych, prawda? Też tam już przyjeżdżają do naprawy. To jest już tak, że od dziesięciu... 10... 10 czy 15 lat, połowa roboty przy samochodzie to jest robota z elektroniką i z komputerkiem, nie? Mhm. A wy, Tylko, że tam od, od tam dwóch, trzech lat zaczęło się to, że firmy zaczynają to blokować. I to jest problem, nie? Wiesz, że ten właśnie mój znajomy on współpracuje z Polakiem, który jest yy, elektronikiem i właśnie no, tam... tam Raz na, raz na... naprawdę jak ma kilka robót z rzędu, to dzwoni po chłopa, umawia się i ktoś przyjeżdża. I tam czasem cały dzień dubie w tych kabelkach, no bo jednak teraz autory zebrać to już nie jest jak maluchanie po, po Podłączać się w odpowiednie wiązki, bo czasem totalna jakaś pierdoła i normalnie rozkracza samochód na, na amen, nie? A ten, a ten co? Przyszedł se tak, se siedzi, ani się nie przywita, ani nic. Ani się to... nie odezwie. Burak, nie? No będę jedno. Szko szkoda, że nie mogę ja mówię, tak go wyciszyć i odciszyć, tak żeby wiesz tam co siedzi i gada coś pod nasem, abyśmy to <grym> słyszeli. Ja przepraszam, nie po imieniu. Że, że, że, że co? Nie po imieniu. A, przepraszam bardzo, nie wymieniliśmy twojego imienia. Jeszcze. A w ogóle polecam podcast Momenty, w którym było mówione o naprawie laptopa. Pamiętam jak dziś brałem prysznic. Słuchałem. Bardzo mi się podobało. I polecam Ubuntu. OBS działa zajebiście. Dziękuję. Ech, przyszedł jakąś krypciochą nam tutaj kolega. Ech. A to się nagrywa? Tak. I nawet jesteś w kilku miejscach w internecie naraz. Oprócz streama radiowego to ześ dwóch miejscach o, na Facebooku bardzo. i jeszcze zaraz może na o, YouTube. O, bardzo mi miło. No Tutaj Łukasz z Polski. Szanowni Państwo, dzisiaj znaczy się wczoraj rząd, nie rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował nowy ład, program gospodarczy. I oczywiście dla mnie w tym programie socjalnym pierdolonym mi się nic nie znalazło, ani złotówki nie dostanę. Jak ja mam głosować na kaczora? Nie zagłosuję. A, a co ty byś chciał, żeby ci dałem pan, pien pieniądze za darmo? A cokolwiek panie, no, być... no tak, stare dziady dostały, znaczy się dostaną, Musisz dziady młode, zbrzuchacone też dostaną na błachory, a ja kurczę co, ja gorszy jestem? No czemu? Panie kochany po... już tyle lat pracuje, a, uczciwie a... kurwa, emery... Fuh, emeryturę, no, presję dostaje na konto, A ile Jakie ile umowy, dzieci? proszę... No proszę pana, no nie mam jeszcze dziecka, no ale to wie pan, my nie żyjemy w Chinach, żeby tutaj politykę urodzeń regulować. Dla no. No, wyboru, no wolność. No jaka wolność? Przecież tam nie ma wolności, musisz mieć dzieci, więc nie masz dzieci. Chyba jak będziesz, jak zrobisz piątkę albo szóstkę naraz, to dostaniesz y, Opla Zafirę. Co, co, ch chyba Morawiecki, czy któryś tam pod podarował jakąś Zafirę tam małżeństwu, co sobie zrobiło te bliźniaki, no, no, jak to się nazywa, nie bliźniaki, tylko, yy, kurczę, pomóżcie mi. Tr tr trójplecy? <gry> <gry> dokładnie, pięcio czy sześcioraczki, tak, trójplecy, kurwa. <gry> Trójplecy. Tak. Yy, ja, ja, wiesz co, ja powiem tak, jako, jako ojciec powiem tak, to musi być niesamowite uczucie. Jak ci się rodzi pięć albo sześć dzieci, to jest normalnie wodospadnia gara miłości. Ale później weź, jest chłopiec. to jest chwilę. Co co? A, a później jeszcze o za chwilę dostajesz, to jest dopiero. Tak, tylko weź później, jak Ciebie... ja, ja, ja naprawdę przy jednym dziecku wiem, ile to jest roboty. Nie wyobrażam sobie, ile roboty jest przy szóstce dzieci, nie? O matka z córką. A jaka odpowiedzialność ja ten w życiu, pan. No, no. Jedno dziecko wychować, zapewnić Wiktii opierunek, żeby mu niczego nie brakowało. Jest niesamowite zadanie. Najważniejsza rola w życiu. Ja podziwiam cię na nią. Prawda. Podziwiał, że Prawda. Ty się zdecydowałeś. Bo, pewnie też się kiedyś zdecydujesz. Ja jeszcze młody jestem, mam czas. No. Wiesz co, z facetami jest o tyle że że faceci ogólnie mają łatwiej. Bo facet to się może zdecydować, kiedy chce. Yy, gorzej tam mają kobiety. No, mój ojciec... Zdecydował się na dziecko ze swoją partnerką Ilon, miał 50 tam parę lat, także wiesz, facet to raczej zawsze może. To raczej po stronie kobiety są limity. A no, cóż, to już no, taka natura co poradzić. No. Pan Buczek nie był sprawiedliwy. Ale za, to, ale za to mam fajną siostrę. Mam już dwie siostry, także jest dobrze. Jak to już? To w planach kolejne? Nie no, to już dwie siostry i chyba na tym koniec. Ach, grunt to rodzinka. O, to Pytos, jest... Ja wiem, jak tyle, tyle siut, no to im więcej gąb, tym więcej do podziału, no. To, to znacznie... pierwotny jest, można, można jechać dalej. Yy, tak. <głos》> Ale żeś, po, ale, ale żeś poleciał teraz po bandzie, no. No ale prawda jest taka, że dzieciaki dają masę radości. Ty, tyle tylko, że się nie śpi za bardzo. No, ale to przez pierwsze lata, potem... chociaż nie, potem też nie będziesz spał. Jak będzie wiesz pierwsze wyjście nie na imprezę gdzieś na całą noc. Tatusiu, mogę, mogę, mogę. To no dobrze, już idź. I potem... Piotruś pierwsza nie ma jej dzwoniła. No nie SMS-a można pisać, no nic nie pisze. Kurwa, gdzie ona jest? No, tyle nie. czasu. I wiadomość nie dochodzi, nie? Nie Dokładnie Dokładnie jest dzwonisz. tak, że do, tego moment, do tego momentu to Lenik będzie miał już kurwa e, GPS-a w, w jej ściągu i będzie wszystko wiedział. Jest wysoce prawdopodobne. Jest to naprawdę wysoce prawdopodobne, bo muszę przyznać, że jest niesamowity to człowiek, ale, ale powiem wam, dziecko wszystko formatuje w głowie. Absolutnie wszystko w głowie się formatuje. O ile mówiłem, że ślub formatuje bardzo dużo, to dziecko formatuje 10 razy tyle. No bo to jednak... Chyba może nie było taki... takiej audycji, Nie której? Takiej, takiej której opowiadasz o tym. O czym? No, o dzieciaczku. Bo o ślubie była piękna długo. Wiesz co? Godzina. O, o dzieciaczku? Nie, z tego względu, że yy, yy, yy. Mamy dużo historii, które zna grupa ludzi na telegramie i to wystarczy. Myślę, że to, to jest taki, że tak powiem, mój, mój ukłon w stronę ludzi na telegramie, że oni byli z nami, kiedy my byliśmy tam w Dublinie i przechodziliśmy te różne swoje prepitety, ale tak, to raczej nie chcę wszystkiego wyciągać na światło dzienne. Chociaż korci o żeby nagrać taką ogólną, ogólną mocną audycję. To, to jest, w ci dobra rzecz, ale taka przyszłościowa, tak za 2-3 lata, tak z nostalgią i wspominać wszystkie dobre i za chwilę, nie? No. Póki jest wszystko w trakcie, to jest inaczej, nie? Tak, tak, to jest, wiesz, on jest, i tak naprawdę nam się upiekło z tym wszystkim, co, co nas spotkało, także ja jestem akurat wdzięczny Darwinowi. A cóż to za nowy ci tam wprowadzili Lukasie? Je, je, jeszcze jakieś. Panie nie wiem. Dowiedziałem się dzisiaj od człowieka, bo musiałem się skontaktować, bo mu pieniądze skąd to uciekały. No i nie wiedział o tym. Trzeba no. było zadzwonić do pana i mu oznajmić. No ale w ogóle go się na chilu, nie tam zabierają mu, nie emeryturę. A on tam mówi, że o, to chyba ten pierdolony Morawiecki, jego ten nowy ład mnie okrada. <grywa> Ludzie są niektórzy naprawdę tacy przezabawni. A nie, bo rano to się ogłaszali, wiesz, tam przed około 10, 11, tam widziałem, miałem rzucać nawet infografiki na grupę, nie co tam wprowadzam, a stwierdziłem, że każdym ma to w dupie, nikogo to nie interesuje. A ja się nie będę denerwować. Ale wiesz, no, bogaty socjal. No. Wiadomo, znowu rozdajemy pieniądze, znowu kreatywna księgowość. No i znowu nie załapałem się na, na żadne, wiesz, chłaty. No. I jest mi przykro po prostu. No, nie widzę powodu, żeby głosować na tę partię. No bo ty... Lukas, ty musisz pamiętać, że ty jesteś w tej ostatniej grupie, która musi za to wszystko zapłacić. No. To też, to też jest fakt, że. Ty będziesz, na te, ty będziesz w tej grupie, która będzie płaciła za te, dla, za to, co inni dostają. <śmany> Sorry. Ja i wtedy wyżynam, tak w Irlandii się Tylko hmm. na religijnym. religijnym. Hmm. Znaczy... tego no... ja? No. Dlatego ja w pewnym momencie stwierdziłem, przeszły wszystkie teorie kapitalizmu i tak dalej. I patrzyłem na tych ludzi, którzy tak walczą z systemem i później Corwin oślił jak mu zarzucali, że, o, że bierze jakieś dotacje czy coś, a on powiedział, ja jestem wolnym kapitalistycznym człowiekiem, ale żyję w socjalistycznym państwie, więc kurwa muszę, muszę używać technik socjalistycznych, żeby żyć godnie i no. tyle. No. Jakby nie patrzyć. No bo jeśli ja tego nie zrobię, jako kapitalista, to zrobi to jakiś durny socjalista, i ani mu to nie przynieść korzyści, ani mi. A tak to, a tak to ja lepiej spłuczuję te pieniądze od niego. No. Trzeba mieć pewno wiarę w siebie. No, ale tak jest prawda, że wiesz, że mają przepuszczać już chociaż przepuszczajmy go, nie? No, też kiedyś tak byłem, wiesz, bardzo zdenerwowany z no. To i tak się dzieje. Nie zaradzić temu. A jak nie skorzystać z tego. To tylko ty tracisz, a zyskują, a zyskują jeszcze więcej ci, którzy po prostu tego korzystają, bo korzystają, nie? Tak. nie robią. Tak, tyle tylko, że mnie, mnie osobiście to boli, bo ja też tak wiem, że ja przez długi, długi, długi, długi czas jak ktoś mówił, ty, idź tam na socjal, czy coś tam, idź po socjal, to ja zawsze byłem. A ja wiem. Czy, no? Pamiętam jak ty mówiłeś, że poszedłeś Poszedłeś i, i ci siłą pychali socjal brać. No się okazało, że nie, że nie mogę zostać... Z, nie, mo że nie, nie można. Nie, nie można nie, nie być na socjalu, to jest w ogóle jakaś no... Lukasz, znasz historię w ogóle? On już poszedł. Nie może słuchać chłopaka socjalu. No to w każdym razie była taka sytuacja, gdzie ja poszedłem do urzędu, bo potrzebowałem papier, że nic, że nic nie dostaję, a babka się mnie pyta to, a jak nie pracuję, to skąd biorę pieniądze i mówię, no ma się coś takiego jak oszczędności, ale ona mówi, że no ale to nie może być tak, żebym ja nie, był, nie brał tego, no bo przecież ja, ja, ja nie mogę zużywać własnych oszczędności, tylko, tylko po to jest państwo, żeby mi pomóc i państwo mówi, musi wiedzieć, co się ze mną dzieje, no i mi wcisnęli. No to pamiętam. To opowiadałeś mi, jak ja miałem rozterki, czy się zapisać w pośredniaku na koroniówkę. Może tak, że z tylu ma ludźmi gadam, ale, ale fakt jest taki, że rozbawili mnie do łez stwierdzeniem, że przecież to nie wypada, żeby człowiek... A, jeszcze jest taka opcja, że jak jesteś na socjalu, no to oni ci opłacają składki emerytalne. I Babka do mnie mówi, da, absurd, absurd, bo babka do mnie mówi, no a co z panem emeryturą? ja mówię, no jak, co z moją emeryturą, no nie pracuję, no to nie będę miał, a ona mówi, ale przy jak będzie pan zapisany na socjal, no to państwo płaci tobie składki emerytalne. Także szachmat, kurwa. <śmiech> Więc wiesz, ale że jak siedzisz na socjalu, to oni ci opłacają składki emerytalne. Ale tylko na dupcykę benefit. Który masz na rok i 9 miesięcy od tego, od, od tego jak przestałeś pracować no i później dostajesz jobseeker allowance, który jest dla Misiaczku, poszukujących pracy. Ja, ja, co ty za brednie powiadasz, jak mi od razu wcisnęli allowance. Tak? To od razu dostałem kiedyś, kiedyś nie dodawali składek, Kiedyś no. nie dodawali składek do allowance, jakbyś że zmienili to. No, babko... Mogę pie... zmienić, no to... Przecież oni już. to jest, będę miał, że za 2-3 lata składek będę już miał, plus 2 lata pracy? To jest kurwa, jeszcze 5 lat i mam minimalną emeryturę islandzką, kurwa. Al, albo posiedzisz. <grym> albo posiedzisz po prostu. <grym> to jest niesamowite. I patrz, jakby musimy wkurwiać tego Lukasa. Siedzi biedny, zapierdala tam w tej robocie, a nam płacą za, za nic nie robienie. Ja wam jak najlepiej życzę, dzieci moje. Dzieci moje. Gdzie? Ludzie, niech wam, Ale niech nie, wam bo papi to jak myślałem... najobficiej. No. Bo musimy Lukasa, po kurde, żeby do nas przyjechał. Przej, przejmiemy Islandię w końcu i... To znaczy, ja obe... jakby... ja obecnie bym nie zapraszał. Ja to tylko do... Grzegorze mogę przyjechać do was. A to z nim to nie prawda jest. Taka... Grzesiek, Grzesiek walczy Grzesiek walczy o to z systemem ale też czasami się załamuje i stwierdza, że jeszcze rok czy dwa i, i, i pierdoli to i przyjeżdża do nas także nie, nie, nie rozumiem o czym ty do mnie opowiadasz teraz mówię, że Grzesiek też nie ale jak już ma dość, do, dość systemu i walki z nim, to mówi, że że rok, dbaję dwa i pierdoli to wszystko i przyjeżdżę do Irlandii, nie? Tak? O proszę, jaki walczak. Znaczy ostatnio teraz chatę postawił, no to trochę ciężej, ale no. ale mówi, że no jak przynajmniej dzieciaki by skończyły tam podstawówkę, czy gimnazjum czy ten, no to mówi, jak to dalej tak będzie, to pierdolić to wszystko, nie? No prawda jest taka, że, że jak się masz człowieku użerać kurwa w Polsce, to lepiej sobie się nie użerać i wyjechać w w miejsce, gdzie nie musisz się użerać, prawda? Pytanie jest, wiesz, no, no, ty to wiesz, ja to wiem, że życie, życie na początku za granicą, to nie są takie miody znowu cały czas. Ja osobiście, jak porównuję moje życie w Irlandii, gdzie, kurwa, byłem bezdomny chyba ze 3 lata i, i kurwa, masakra była czasami, mhm. a porównuję to do życia w Polsce, w Polsce to był survival. W, w, w Polsce to jest... Ja raz otwarłem maila, starego maila polskiego. Mhm. Ja patrzę, tam kurwa 30-40 maili na dzień. I to każdy z jakąś robotą, bo w Polsce robiłem, robiłem przy pozycjonowaniu stron, pisaniu tekstów na strony, pracy i tak dalej. No. Ja patrzę, tam po 30-40 maili dziennie napierdalałem, kurwa. Po kilka po 5-10 godzin, kurwa. Na napierdolenia w klawiaturę i tak dalej, żeby jako tako przeżyć. A pamiętam, że zawsze mi brakowało kurwa na czynsz. Nieraz kurwa, raz kurwa czekałem tydzień, aż mi zapłacą, zaległą kasę i nie miałem nic, nic kasy i, i przeżyłem na kurwa płatkach kukurydzianych. No, pierwszy komputer jaki miałem, pierwszy komputer jaki miałem to był w ogóle, e, w ogóle kurwa bez obudowy tylko E, tylko płyta główna i, i dyski e, rozpostarte na podłodze. Uh -huh. I monitor. Uh -huh. no. I jeszcze dodam, że większość pieniędzy zarabiałem jakby nie patrzeć na czarno. <głos> <głos> Bo kurwa, jeśli by mi podatek brali, to, to już bym w ogóle nie wyżył. Jak <głos> się kurwa, no. Wszyscy są miwe, w porównaniu do Irlandii. No tak, to jest, jest surwival, to trzeba przyznać. Ale z drugiej strony, mm, i, i ja się cały czas zastanawiam, jak to jest, że mamy tych wszystkich ludzi w Polsce, którzy kurczę no Ci ludzie jakoś żyją. Ja się zastanawiam, może Lukas nam podpowie, jak to jest, że człowieku, co jadę do tej Polski, to ludzie mieszkają w coraz, wiesz, ładniej zrobionych domach, fury, kurcze lepsze niż w Dublinie na, na, na O'Connell Street. Wiesz, poziom życia, Polki zawsze pięknie ubrane, odpicowane, Polacy też że gajerki, bluzy, nowe buciki. Naprawdę nie widać tak tej biedy w Polsce i to mnie zastanawia, że żeby wszyscy byli byli tak zakredytowani pod, pod korek, czy co? Nie, nie, nie, bo to jest tak, że są oni, którym się udało, jesteśmy oni. my, ledwo wiążący koniec końca. Oni, którym się udało. I wie pan, pan, pan tego nie doświadczy. W Warszawce, w Trójmieście, w Krakowie. Pan pojedzie na prowincję, pan, pan pojedzie... wyjdzie do ludzi, porozmawia pan. No. Pan zobaczy, czym żyje zwykły człowiek, jakimi problemami. No wiesz co, ja to ci... Pana, no, pan, pan wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie i co, pan zobaczy, że każdy ładnie ubrany? Panie, a ile osób lata samolotami w Polsce? O czym my mówimy, panie? To wiesz, bo pierwszy raz jedyny leciałem samolotem do Irlandii, nie? A wiesz, że... Dużo moich znajomych właśnie tak miało, że pierwszy, lo pierwszy lot samolotem to mieli akurat do Irlandii, albo z przesiadką, że gdzieś Kiedy do Anglii. No, no, później już tylko latali Polska, Polska, yy, Polska, Irlandia i do dzisiaj latają, ale albo mieli przez Anglię jeszcze łączony wtedy. Ja, ja was tak chciałem... To jest brakowało, chcia... sprawa, bo mało brakowało, a ja bym, a ja bym wylądował w Anglii. Aż tak Taki byś nie się pomylił? No ja, ja pierwotnie miałem skończyć w Stanach, a, został, <głos> a zostałem w Irlandii. Ja przyjechałem tu na wakacje, a zobaczyłem plażę w Bundaranie i powiedziałem, że okej, okay, to ja tu zostaję. Miałem wrócić po wakacjach do, do Polski i zawinąć się do Stanów. Pan <głos> tu stanie? No ja Ci dam, pan tu stanie. Tak, by the way, to chciałem powiedzieć, że jesteśmy obecnie na... Y streamie y, radiowym na RadioDialog.pl Jesteśmy na Facebooku RadioDialog y, Do tego jesteśmy na Facebooku mojej kawiarenki na y, profesorze Leniuchu i przed chwilą udało mi się pr przetransmitować jeszcze stream Jesteśmy w międzyczasie też na YouTubie na podcaście profesora Leniucha Jarek, jak jesteśmy na Facebooku, to wystarczy napierderać na tych tych czarnych Żydów i pedałów, bo już tam nas nie no będzie. Sekunderga. No, ciekawy jestem, żeby nas zdjęli. Nie, to Wam powiem Wam jed jedną plus, mam jako Polacy, że ciężko, ciężko ogarnąć, o co nam chodzi, i dlatego algorytmy Facebooka i Twittera nie nadążają za nami. No, ale jak ja słyszę, że ktoś wylatuje wiesz, za to, że powiedział słowo pedał, czy coś na ten sens, no to trochę lipa, nie? Chyba bite eater, nie, czekajcie, nie bite eater, to Martin Lechowicz opowiadał o tym że gdzieś tam w którymś yy, wpisie swoim na Facebooku napisał coś chyba o pedałach, czy coś takiego i go wycieli na pół roku. Zresztą jego chyba ostatnio też je, o, o, o, on ci zrobił jakąś okładkę do audycji też i ch chyba właśnie na Albo na Facebooku, albo na Twitchu, gdzieś tam go też już capnęli i go wypieprzyli. To jest niesamowite. To ja tak trochę prowokuję ten system, zobaczymy co będzie. No ja, ja teraz patrzę na to, co się tam dzieje u y, naszych braci starszych i mądrzejszych, jak to się mówi. No to oni się tam ładnie napieprzają z, tą, z tym całym Hamasem. To wierzę, tak? Wierzę. Co, co wierzę? starszych i mądrzejszych wierzę. No tak, tak. O, to, tam pan, pani pięknie się dzieje, o, ładnie, ładnie. No. A wiecie co, teraz sobie tak ładnie wyrównałem. I jak mówimy wszyscy, to w OBS jesteśmy na tym samym poziomie. Także wreszcie mi się udało Was doprowadzić do ładu i składu i ja was ściszyłem mocno. Tak. Ale, ale wiesz co, ja sobie to aż odsłucham, czy, czy odsłucham, bo, bo może mi się to aż zbyt piękne wydaje. Zaraz możecie coś gadać, a ja zaraz do was wrócę. Sekunda. No ja już, ja już przerobiłem głośno z mikrofonu u siebie z 90% na 44, także liczę, że coś pomogło. Ja nie wiem tam na ilu jestem procentach. Nadaję z telefonu. Tu jesteśmy jeszcze na telegramie na 40%? Ja czy widzę na 58 na telegramie? Na głosowym. Nie nie, ja no, naprawdę. Ja widzę 58% mówi. A to ja widzę się siebie nie widzę. Na jestem. A on to nie dziwne. Dziwna sprawa. No, ja widzę siebie 40% speaking. I no, ja go 40%. Tak to to dziwnie, bo skręcałeś. Ja go ja skręciłem na 40, na 40 A Lukas mnie widzisz. A mnie na ile? Ja skręciłem was do 40% Obu No to co ty ty gadasz, Lukas, że 58 widzisz? Słabo no jest. ja cały czas ty widzę 58, zrobię ci Zrobię ci screena, no bo 40 znowu ty Lukasa. Że, że mówię nieprawdę. Yy, to znaczy, o, Macie, się to usunąć tym, yy, ...paskiem, Proszę. ale może was podkłośnie. Na... Moment, ale spróbujmy. Ja, yy. ja gada z Dobra, czasem, czasem jest opóźnienie i, i wcześniej było pewnie 58 i, i nie uzubejtowało ci, że zmienił na 40. A poczekajcie, wyjdę O, jestem, jestem. Dobry wiecier. Nadal jest 58%. Ale ja w ogóle widzę siebie, na 100% jestem skończy... Na pełnej. Na pełnej kata. No i dobrze, co tu wiesz, głos wolności, głos rozsądku. My ludzie z, z chipami musimy się trzymać razem. Ja, ja powiem wam, że tak, tak, tak mnie ta ręka na kurwia cały czas, panie. To już druga tak doba idzie. No, tak mnie że... mnie Nie wiem, tam dobra. żadnych innych. Nie miałem tam nopów. Trochę senny dzisiaj byłem, więc trochę jak siedziałem przy tym komputerze w robocie, trochę przysypiałem, nie? I mi tam wysyłali te alerty. No ale tak no, to nic. No. każdemu polecam, warto. Naprawdę. No, Który <tulicy> 16. Mam 7 dni na skończenie kursu Ta, co Dziś za kurs? A software.. E, Czekaj, co to było? Software testing. O, a gdzie robisz? Gdzie robisz? A, przez internet. Już, już robię Ale panie no, przez internet to jest. Jest dużo platform gdzie możesz robić kursy. Nie, nie mam to załatwiane przez socjalistyczny rząd, kurwa. Dla... Ja pierdolę, ale mam dobrze z tym rządem, no. My też bo mamy i... tutaj w Polsce taką niby rządową platformę, ale żebym ja sobie mógł kurwa ten kurs zaliczyć, to muszę wyłożyć chyba za 3000 na start. A to nie, to u mnie jest inaczej, bo ja tak długo nie pracuję, że... Ej, na, i... ej, naprawdę, ja wam, ja wam podeślę linka już na ofie i zobaczycie. Ja Wam powiem tak, ja tak długo nie pracuję, że stwierdzili, że zrobią wszystko, żeby mnie wysłać do pracy. A że generalnie nie mogą mnie od tak zmusić. No to powiedziałem, że ja chcę podnieść swoje kwalifikacje. I podnoszę kwalifikacje od półtora roku czasu. Słabo coś z tą szybkością idzie, bo COVID się zaczął, to, to tak nie męczą. Ale generalnie już. Już mnie, już mnie, w jednej agencji dwa razy męczyli teraz mnie przenieśli do innego miejsca. Ja tak liczę, się zastanawiam jak, jak długo ze mną być trzymają. Już nawet, już nawet mi dali takiego deala, że jak ktoś mnie zatrudni, to dostanie tam chyba, ile to było, hmm, to dostanie 10 tysięcy euro od rządu na, przez rok czasu, jak ja będę u niego pracował Ty Piotr, weź go zatrudnij tam u siebie w redakcji, to <głos> nie pamiętam. Co mnie. taką kasielę dostaniesz? Może 3 tysiące, nie jestem pewien, bądź szczerze. Tam było jakieś tam tumma. 10 tysięcy, nie? No. To 10 mówisz jednak, No, to tak, 90 tak. przez rok czasu, nie? To tam chodziło o ile tam chyba. Ośmiem więcej... się. więcej. Też ci się kazań na to zarejestrować? Ja, ja dostanę 10 Ja. Ja, do... ja dostanę 10 tysięcy, a, a, a no... no na rok czasu on sobie u ciebie posiedzi, ty dostaniesz 10 tysięcy, potem go wywalić, a znowu sobie pójdzie na socjal. A to nie, to nie. Ma... Kwalifikacje podnosił. Słuchaj jeszcze. Ja jeszcze będę mógł wyciągnąć soc... jak pójdę na pół, na pół etatu, to jeszcze będę dostanę pół socjal do opłaty. <śledziałem> Ale dla nich to w sumie jeden pierdol. Ten socjal wychodzi 10 tysięcy euro rocznie, nie? To, to generalnie liczą na to, że z tą dopłatą już się pozbędą beneficjenta. To, to jest... Ale ja, z... ja... ja myślałem, żeby zacząć. Zwracam się teraz. Zwracam się teraz do naszych słuchaczy. Już wiecie, dlaczego Europa upada. Dlaczego? No. No, bo kurwa. Gości pójdzie do pracy, żeby będą płacić za to. Płacamy ty no 10 tysięcy, że ktoś go zatrudnił. No to jak, jak się odniesiesz do tego, że my obecnie, my obecnie siedzimy w domu i nam za to płacą. Jak pójdziemy do pracy, no za na to zapłacą, a nawet jak nie będziemy szukać pracy i nie pójdziesz do tej pracy, to jeszcze w pakiecie dosta masz opłacane składki emerytalne. Czy pracujesz, czy nie. Tylko jak pracujesz, to sobie sam musisz opłacać, a jak nie pracujesz, to ci je państwo opłaca. Taki psikus. Dodajmy, że Dodajmy, że nawet jak pracujesz, to y, to ile płacisz rządowi to jest tam powiedzmy jedna czwarta tego, co rząd zabiera tobie w Polsce. No. To też jest fakt. Przedstę w A, panowie, nie. Nie denerwujcie na świętą ja ci dzisiaj tak. niedziela, dzisiaj niedziela. Zarabiasz, zarabiasz powiedzmy najniższą średnią, najniższą, średnią krajową, na full time to teraz będzie tam będzie pewnie około 400 euro tygodniowo, to rządowi oddajesz tam 50 euro. Mhm. Czyli generalnie, czyli generalnie na 1600 euro miesięcznie, rządowi oddajesz tam 200 euro, czyli 15%? Tak, dokładnie. A w ogóle rozbawiło mnie to spostrzeżenie ostatnio moich znajomych, którzy zauważyli, że ej, ale dlaczego w, P w Irlandii to jest tak, że jak dostajesz umowę, to ci mówią od razu, ile będziesz zarabiał na rękę, a w Polsce jak dajesz umowę, to dostajesz, wiesz, długość kutasa z kręgosłupem, czyli kwotę brutto. No, się więcej. Halo, halo? Czyżby nas rozłączyło? Nie, nie, nie. Coś tak. się popsuło. No właśnie nie wiem. Nie, to, to znaczy działać działa, tylko nie wiem czy taki lag jest, czy co. Nie, jest okej, okay. ja cię dobrze słyszę. Ej, Lukas, masz wiesz... A... Ja tam siebie nie słyszę. A propos tego kręgosłupa. Bo to nawet to nie jest cały kręgosłup. To jest dwie trzecie kręgosłupa, bo jesteście super. Jest super brutto tak naprawdę, nie? Tak? No, bo jest tak, brutto, to jest tyle, ile płaci. Płaci ci pracodawca. No tak. Z tego ty od, odciągasz ten, odciągasz część zostaje ci na rękę, nie? Mhm. Ale oprócz tego jeszcze pracodawca płaci płaci jeszcze kawałek za ciebie, państwu. Bo podatek, który płaci pracodawca za ciebie jest rozdzielony między ciebie a pracodawcę. Uh -huh. To jest to tak, żeby u, czyli tak naprawdę, idę tam, ja, jak, żebym, żebym podał sesowne kwoty. Zarabiasz 2000 na rękę, uh -huh. to jest tam pewnie chyba 300, 300 brutto, uh -huh. a pracodawca tak naprawdę płaci za ciebie 4100 ja pierdola. Jest masakra, nie? <śmiech> tak naprawdę chodzi mniej więcej tak, że, że połowa po... tego, co pracodawca nie wypłaci za ciebie to jest. Połowa albo i więcej coś takiego nie to jest po prostu kurwa podatek dla państwa. Tylko ukryte jak się da nie. Połowy płaci nim pracodawca sam, połowy niby płacisz ty, tylko po prostu pracodawca. Yy, to, to, to płaci za ciebie, nie? Żeby, żeby nie było problemu. To jest dramat człowiek. No a później idziecie do sklepu, później idziecie do sklepu i płacisz 20% vat -u. No, to jakby tak zrobili jak w Stanach. Pamiętam jak był, jak mieszkałem, to że ceny na półkach to były ceny bez podatku. I jeszcze jak szedłeś do kasy, to ci wiesz, na kasie naliczali podatek i człowiek od razu się w nie niemiłosiernie. To się zapierdala, nie? No. Że są takie sklepy kurofilmowe, gdzieś netto podane. To mnie też coś nie wkurwiało. No, idziesz, idziesz i tu, tutaj euraczek, tu euraczek, tu euraczek, ale już przy kasie to już nie wychodzi 4,50, tylko wiesz, szósteczka, nie? Jak nie lepiej. Takie to psikusy. To co, kończymy na dzisiaj chyba, co? Weszliśmy na, krótki, to szybko? weszliśmy na krótką rozmowę testową z Tobą, z Aresem. No, nie no to wiesz... To... A, nie, to ja faktycznie mówiłem, komentarze mówiłem. Yy, go Golasowi mówiłem, że nie ma czegoś takiego jak krótki wojszczad, Chodzi, że się nie da z tego wyjdzie. No to jest fakt. Czyli, że też w Dokładnie. Trzeba ja w... się zastanowić, zanim się czwartek, wejdzie. To skończyliśmy po 3 godzinach. No to 3 godziny to jest tak... To jest, to jest tak dobrze. Nie, ja tylko i wyłącznie dlatego chcę kończyć, bo muszę... Chciałbym się przespać troszkę, a muszę jutro wstać yy, najdalej o 10, żeby się malutką zająć. No tam biedaku. A e, tam biedaku. Żeby się małą zająć, bo Madziuszka chce sobie iść na mszy na spokojnie. Wiesz... Nie była nam przy już chyba z rok. zwolniliście Cię z obowiązków... Yy... Transmizji. Z transmisji. Streamera, tak, teraz mi ludzie będą zagrażać. Nie, ono osta ale... ostatnie. chyba tam byłeś, przecież coś wrzucałeś, jakieś zdjęcia. Z... z kościoła. To zdjęcia mogłem wrzucać już z tego, jak streamowałem tydzień wcześniej. Teraz już tydzień temu nie byłem. Co to się dzieje? Co to się dzieje, że agnostycy i ja ci pomagają kurwa. Filmować, nie? Słuchaj, pra, prawda jest taka, że. Y, dobre. Y, jak to się mówi? Mm, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Y, pieniądz nie śmierdzi. <grym> Tylko nie pamiętam, jak to jest tak ładnie powiedziane w jakiejś łacinie czy coś takiego. Pewnie Lukas A, sta to takie też rzeczy. Uh, spać mi się sprawia. non Olet. Pekuny, no ale dokładnie to ja mam, do, ja mam dokładnie. Pekuny, no ale. Dokładnie, tak samo czuję. To, to, to tak, mi tak. przypomina od razu ten film y, z pięknej polskiej Polski komedii. Pamiętacie. Pamiętacie. Pamiętacie? R y na 800 kwadrat? Mm, no? Czy nie pamiętacie? Ja pamiętam, Był pamiętam Tak, tak. R800 kwadrat. Y tak, pamiętam film. A hmm, Rysiku coś wpadłeś w jakąś dziwną modulację. I ta bazura był gangsterem i stwierdził, że chce, chce zrobić. No i właśnie tam jest taka scena, kiedy ten dziekan, dziekan dostaje kurwa kupę kasy od tego, że się tak było. Rzeczywiście, nie śmieją. Tak, tak. Dokładnie tak było. Okej, okay, Tym miłym akcentem ja się z wami już bo... Prawda, No musisz coś powiedzieć, bo, bo tak troszkę modulowałeś. No, Lukas już zniknął. No a to... No, Bynajmniej tam na końcu jest taka scena fajna, gdzie... Tak, pamiętam, że... Rzeczywiście. No nie śmierdzą, nie śmierdzą. Gangsterka też jest fajna, a chociaż u nas pamiętam, chociaż nie, nie tutaj, ale kiedyś streamowałem wjazd Gardy z Taranem na taką chatę w Slajgo, co była wytwórnią narkotyków, teraz kanty Slajgo to przejęło i to remontują i pewnie pójdzie na dom socjalny. A co robili? Wszystko. Jak na chatę, czy, czy heroina? Chyba te drugie, wiesz? No, i... no a to znaczy na plawej się heroiny przerabiają. I wiesz co? Zdjęło potrzebne ata gdzieś w okolicy. Tam problem jest. No mniejsza, nie będę się rozwodził. No wiesz co? Prawda jest taka, że, ten, że tutaj było do tego stopnia przyzwolenie wręcz. Ja kiedyś jechałem z taksówkarzem i tak mówię, co, co, o co chodzi z tą chatą, bo pamiętam, szedłem i właśnie z tym taranem tam garda wjeżdżała i pytałem się tego taksówkarza, o co chodzi. On mówi, że tutaj mieszka jeden z najbardziej, znaczy tutaj przebywa jeden z najbardziej niebezpiecznych ludzi w Irlandii i że oni tam mają fabrykę narkotyków, nie? No, a ja całkowicie nieświadomy tego, że to jeden z najbardziej niebezpiecznych ludzi w Irlandii, z takiejś przychodziłem i on sobie tak stał tam gdzieś oparty i hello, hello, how are you, co tam I do co poszedłem, no skąd miałem wiedzieć. A to nie, to to, to jak, najbardziej, jak najbardziej prawidłowo. No. Jak ktoś działa na takim poziomie, to jest to, jest to zazwyczaj Zazwyczaj do takiego poziomu dochodzą praktycznie tylko socjopaci, hmm. Czyli ludzie inteligentni, bez skrupułów. Ale on nie będzie normalnych ludzi tylko, bo mu nie jest potrzebny rozgłos. On tak. robi interes, on nie ma tak, On tak. jest, prawdę powiedziawszy, tak naprawdę najlepszy sąsiad, możesz mieć. No. Bo on nie będzie miał problemów. Może to spokojnie żyć i brali teraz. No, tylko prawda jest taka, że sąsiedzi, wiesz, ta chata była straszną ruderą, w której to robili. I w zasadzie się śmieję, że teraz w te domki, ceny domów w okolicy wzrosną, kurde, bo wreszcie przestało to wyglądać tak obskurwiale i będzie wyglądało w miarę normalnie. Co mnie zastanawia, no to, to, to to zaczęli od dachu zamiast od ścian, no ale... Ja się nie znam. Dobrej nocy, Aresie. Dziękuję bardzo za towarzystwo. Okay. Gadamy już półtorej godziny. Ja chciałem sprawdzić 15 minut, a w międzyczasie uruchomiłem to w tylu miejscach, że teraz nie pamiętam, gdzie to wszystko wyłączać. Dzięki jeszcze raz. Ty, a powiedz jeszcze, powiedz jeszcze, kiedy, kiedy ogarniamy ten, ten, ten audycję naszą w dwójkę. No mieliśmy niby dzisiaj, ale to już zapomnieliśmy. No, no y, tak, faktycznie mieliśmy w, w, te, w piątek zrobić, ale ja, ja akurat byłem jakoś. Nie, nie, nie wiem, to zapomniałem bo ja nie, absolutnie... to o tym absolutnie. Ty, faktycznie. Bo to już jest. Ty już jest niedziela. Dobra. Po, powiem, że na tym socjalu te dni jakoś dziwnie znikają. Nie to, to, to, to takie, kurde ten. Znaczy świąt, czwartek, poniedziałek, piątek. <głosy> dokładnie, Dzień dokładnie tak. tak. Poniedziałek, środek, poniedziałek, piątek, dokładnie tak. To tak to wygląda. A ja pamiętam taką sytuację, jak yy, jeszcze lat temu... Poczekaj, niech ja ci powiem. Um, a poczekaj, jeszcze im powiedz, czy to bujanie na krześle słychać? Bo mam wrażenie, że je będzie słychać jak jakieś pierdzenie. Problemu. Słychać jak pierdzenie takie pewnie, nie? Bardziej jakbyś, jakbyś jeździł kółkami po parkiecie. Kółkami po parkiecie? A nie, czuć, nie słychać tego takiego skrzypienia? Bo, bo kupiłem sobie tak, nowe fotel. Ale, ale wiesz, to skrzypienie jest takie, ono jest podobne. Dziękuję mi, że jakbyś jeździł, jeździł kółkami po w parkiecie w tej i we w tej, nie? A, poczekaj, a teraz pojeżdżę kółkami. Teraz kółkami jeszcze. No kółko inaczej No. Yy, to co miałem powiedzieć, um, zapomniałem. O czym ja mówiłem jeszcze. Yy, no, że znałem ludzi i sam też tak miałem w pewnym momencie jak się było na socjalu, że w zasadzie już nawet nie wiedziałem jaki mamy miesiąc. No bo to był czas tej recesji całej. Ja, ja się tam zgłosiłem na ochotnika, na, na zwolnienie i trafiło się tak, że fabryka, w której pracowałem ona po prostu zwalniała, załatwiała bezbolesne przejście na socjal. No i, i po pewnym czasie człowiek już za bardzo nie kontaktował. Mniej więcej wiedział jaka jest pora roku, ale jaki jest miesiąc to już nie do końca. No bo wiesz, w Irlandii to jest trud... Też... W Irlandii, kurwa jest... Ja zawsze mówię, pogoda w Irlandii jest kurwa najbardziej e, nudną pogodą. Jest po prostu cały czas tak samo, tylko się lekko zmienia amplituda temperatur. No tak, tak. Pogoda jest taka sama i albo wieje, albo leje, albo wieje i leje. I na tym się kończą opcje. No, no, no tak. Dokładnie. Dobra, dzięki ci bardzo. Ja spróbuję teraz się porozłączyć z tego wszystkiego, bo Dobra, jesteś, jesteśmy w, w czterech miejscach naraz, także na razie trzymaj się. Ars. Dzięki serdecznie za pomoc. Hej. Spoko, spoko. Pam, pam, pam, pam. To teraz to wszystko porozłączać. Co tu się robi Disconnect.